Witam, fantasmagieria, Gieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 379. Ja nazywam się Damian Polak-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj Piotrze. Dzień, dobry wieczór Tobie, Damianie i wszystkim naszym słuchaczom. To były chyba najbardziej intensywne dwa tygodnie, w ogóle się można powiedzieć miesiąc, nie, ale... Trzeba e, powiedzieć, ale... że trzy miesiące. Tak, w historii gier, e, w ogóle... W momencie, kiedy nagrywamy, to właściwie za, za, za jakąś godzinę czy dwie będzie dostępny ogólnie Mass Effect Andromeda, którego ja w ogóle nie grałem, więc w sumie nie mam nic do, do powiedzenia, ale tak pomyślałem, że wspomnę e, o tej grze. E, chociaż, je, wiesz co, a propos tych wszystkich, nie będziemy, nie będę tutaj mówił o tych heheszkach, o tych wszystkich kłopotach z mimiką twarzy, o tych błędach i tak dalej, tylko jest jedna rzecz, o której słyszę i to słyszę w kółko na temat Mass Effect Andromedy i, i to mnie martwi tak najbardziej. I nie wiem, czy się domyślasz, że co mi chodzi. Mm, o za małej ilości seksu. Odwrotnie, odwrotnie. Coś, co było takie niesamowite, że w grze po prostu, jak, jak gdzieś się postarałeś, jak gdzieś przyczarowałeś kogoś, wiesz, dbałeś o jakieś takie relacje między międzyosobowe, y, to, to mogłeś doprowadzić do romansu. I to było niesamowite w poprzednich grach, tak? A tutaj słyszę, że po prostu romans jest tak prosty, jak budowa cepa. Po prostu podchodzisz do tego i chcesz Yes, come on. I tyle. I czy to no, jest, wiesz... to są wiesz... niebezpieczne czasy. W takich czasach ludzie są bardziej skorzy do... No wojna, do tak, folgowania nie? swoim, swoim yy, emocjom. Zobacz, jak to ładnie było przedstawione w Wolfensteinie, gdzie tam, wiesz, mm -hmm. tu zawierucha, ale, ale Alicja Bachleda... No to jest taki fantastyczny film, który ja, który ja bardzo lubię, nie każdemu się podoba. To jest Miasto 44, no nie? To, to jest właśnie miłość w takich, wiesz, w dosłownie, no nie, podczas powstania warszawskiego, nie? I, i, i to, to wygląda bardzo, bardzo ekscytująco. Ale nie, no... Ja, no. Panie, że tak, a propos, ja w ogóle tam te heheszki i tak dalej, to tam whatever. Natomiast mm -hmm. ja sobie myślałem, zupełnie niezależnie od Andromedy, mm -hmm. że chciałbym Mass Effecta, gdzie bohaterem głównym nie byłby człowiek, znaczy, gdzie mógłbyś sobie wybrać dowolną rasę, bo totalnie chciałbym grać w Mass Effecta kroganinem. Do mnie dotarło, że ja, to są właściwie moje ulubione postaci z wszystkich części gry, Eee, czy to z dwójki, w którą grałem, czy z trójki, którą kojarzę tak, tak, z filmików, nie z filmików i, mhm. i nawet jak były filmiki, które Andromedę pokazywały, to absolutnie, ale to absolutnie chciałbym sterować Kroganinem jako głównym bohaterem i wiesz, wszystko rozwiązywać na zasadzie przywołanie komuś z bańki <śmiech> i siłowo <śmiech> i zero kompromisów i tak dalej no to może jakiś spin-off, może jakiś dodatek, jakiś DLC no, no na razie jest problem z tym, że yy, no walczą z takim bardzo negatywnym PR-em i znaczy walczą, no w sumie nie walczą, no nie, to są y, osoby, które powiedzmy skończyły grę i tak dalej, to mówią, że tam jest coś więcej niż tylko te błędy i prawdopodobnie jeśli poczekasz y, parę tygodni, to wyjdą jakieś paczek, które to poprawią, no ale to, wiem, no, te, te, tych stosunków między, y, jakby to powiedzieć, międzygatunkowych, pewnie tego nie, nie poprawią, no ale zresztą to jest w ogóle tak śmieszne, no nie, no ale to jest, i nie chcę, żeby wyszedł ze mnie jakiś taki świętoszek czy coś w tym stylu, no nie, tak pomyślałem, że to jest w ogóle e, dziwne, no ale Yy, inna gra, którą w ogóle skończyłem, to tylko też one. skończyłem yy, Zelda, Breath of the Wild. Skończyłeś Zelda. Da, I skończyłem. co, nie 300 godzin? Wiesz co, no na pewno tam jeszcze parę rzeczy mógłbym zobaczyć, tak? Ale, ale, ale już pod koniec nie, nie tyle, że byłem zmęczony, ja tylko po prostu chciałem się uwolnić od tego. To chcielibyć najważniejsze pytanie. Mhm. Najważniejsze pytanie: czy to jest 10 na 10? Szczerze. Pewnie się narażę wielu, ale nie uważam. Nie uważam, Uuu. że to jest 10 na 10. Dlatego, że to jest, znaczy na pewno jest fantastyczna gra. To jest genialna gra. To jest, wiesz, powrót do korzeni Zeldy. Właściwie to można powiedzieć, yy, yy, ja nigdy nie grałem w pierwszą część Zeldy, ale trochę sobie poczytałem, trochę sobie posłuchałem różnych wypowiedzi na temat yy, Breath of the Wild i na temat pierwszej Zeldy. Tej pierwszej, pierwszej jeszcze na, yy, na, na Nintendo, prawda? Na Nessa. I no to była też taka gra, gdzie miałeś otwarty świat i właściwie yy, że robiłeś różne rzeczy w nim, ale nie miałeś żadnych takich wskazówek, prawda? No, miałeś jakiś cel, ale, ale nie było żadnych... No, wtedy to były takie ograniczenia, ale nie było jakichś z góry narzuconych ci e, kwestii, no nie, jakichś w, w ścieżek i tak dalej. I to, I to jest... To było świetne i to się sprawdza. I to jest fantastyczne w tej grze. W ogóle absolutnie genialne są niektóre zagadki środowiskowe w tej grze, wiesz, te, te wszystkie kapliczki, te szrajny, tak, gdzie ci musisz rozwiązać problemy i możesz to zrobić czasami na różne sposoby, czasami to jest tylko jeden sposób, e, który się da wykorzystać nie, w danym miejscu, ale naprawdę gra jest przyurocza, prześliczna, no Zelda jest wspaniała, u, u, no, bieram tą dziewczynę, ale, ale no jest coś takiego, że jak patrzysz na tą grę i tak może mówić, no są tacy ludzie, którzy zawsze się tam będą mówić, no to grafika jest najważniejsza, nie? Tak, że, że jak patrzysz na tą grę i na przykład nie możesz prawda, przeżyć tego, że ta gra nie ma tyle poligonów, nie, nie ma takiej wspaniałej grafiki jak, nie wiem, na przykład Horizon Zero Dawn, to zaraz już ta gra się liczy. Nie, nie, ta gra nadrabia wieloma rzeczami, dlatego jest tak, tak wspaniała, ale właśnie przez to, że ona jest w pewien sposób archaiczna, wizualnie, no to też to, to sprawia, że, że no to 10 na 10, powiedzmy, to, jest, to to byłoby absolutnie takie perfekcyjne. To była gra, do której do niczego się nie możesz przyczepić, nie? Oczywiście Zelda jest... Takie gry istnieją. Wiesz to i na przykład bardzo bardzo bliskie te, te, tem, tem, temu, temu e, perfekcyjnemu wynikowi. Wiesz ja nie jestem w ogóle e, przeciwnikiem stawiania dziesiątek, e, dziesiątek, nie? Ja uważam, że g, osoby, które wystawiły najwyższą notę Zeldzie, absolutnie e, miały do tego prawy i, i, i da się to uzasadnić. Ja po prostu na przykład będąc takim trochę zmanierowanym graczem zachodnim, nie jak to powiesz inaczej, jednak bardziej, bardziej lubię takie gry, gdzie, gdzie, gdzie jest, jest absolutny przepych wszystkiego. I na przykład GTA V dla mnie jest absolutnie dużo lepszą grą od Zeldy. Ale to też jest coś takiego, że to jest zupełnie też inne grane, nie Bo poza tym, że to jest otwarty świat i to jest otwarty świat, to wiesz, ciężko porównywać cokolwiek, nie? Niemniej, no, GTA Online też pozwala robić na, na różne fantastyczne rzeczy, ale naprawdę, Zelda jest świetną grą, yy, ja tam spędziłem, bo później sobie sprawdziłem, nie wiedziałem, że można, nie, ale jak wchodzisz na profil, prawda, na, yy, na, Switchu swój, to możesz zobaczyć, ile godzin spędziłeś tam. Oczywiście to jakoś dziwnie zaokrągla, ale, ale mam jakieś ponad 70 godzin. I dużo no. jest z, z zasługą tego, że po prostu to jest gra w, na przynośnej konsoli, tak? Czyli ja sobie grałem, yy, nie tylko wtedy, kiedy mogłem, tak? Nie tylko, kiedy miałem wolny telewizor i zresztą w ogóle ja bardzo mało grałem. Może parę godzin tak naprawdę grałem tylko na telewizorze. Dlatego, że po pierwsze y, musisz być bardzo blisko y, konsoli z kontrolerem, bo jednak jest tam problem z, z tym żejkonem. A po drugie, no, y, jakby gdzieś wygodniej się gra, prawda? Że w, w każdym momencie sobie możesz sobie tam kliknąć, zobaczyć, wiesz, wybudzić konsolę, y, coś sprawdzić, coś zrobić y, i później wrócić do tego. Więc jest na pewno na pewno y, y, po tym względem to jest, to jest coś wyjątkowego. Y, ja mam w ogóle jedną radę dla osób, które będą dopiero sięgać po Zeldę. Bo Zelda jest właśnie taką fantastyczną grą, gdzie nie masz kierunkowskazu. Czasami masz jakieś sugestie, idź tam, zrób to. Tak? Pojawia ci się y, y, punkt na mapie, gdzie na przykład y, y, jest osoba na przykład związana z questem, ale niekoniecznie miejsce, gdzie możesz ten quest zrobić. I ja bardzo często y, chodziłem gdzieś na przełaj, wchodzimy na jakąś wyższą górę, żeby sobie później poszybować gdzieś i, i skracałem sobie tą wycieczkę. A warto jednak chodzić tymi głównymi ścieżkami. Dlatego, że dużo ciekawych rzeczy właśnie odkrywasz, y, będą na tej ścieżkach. Oczywiście w, czasami wtedy schodzisz z tej ścieżki, nie? gdzieś tam coś innego robisz, ale może cię bardzo wiele ciekawych, interesujących rzeczy ominąć, kiedy po prostu y, nie, inwestujesz tą staminę, prawda? I, i, I chcesz się wspiąć na najwyższą górę, bo przecież możesz, tak? i, i znam. no nie wiem, to jest, to jest świetna gra fantastyczna, cieszę się w nią, zagrałem ale ja już e, się pozbyłem dlatego, że po prostu e, po, po tak wielu długiej zabawie są, są ogromne, nie to już czułem takie takie zmęczenie więc e, szukałem odskoczni e, i tą odskocznię znalazłem e, nie, nie wiem, czy się domyślałeś w jakiej grze, ale powinni się domyślać tak, domyślam się, popisałeś o tym e, Ghost Recon Wildlands e, tak, to w, w dwóch grach, dwu grach Aha, rację. Okay. Nie, nie, bo tak, na początku, rzeczywiście, Wildlands. I Wildlands, no to możemy w sumie od Wildlands zacząć, jak chcesz. Bo jest jeszcze ta druga gra. Też w, w pięknych, takich, od, w pięknym, otwartym świecie, pełnych właśnie zieleni. Ale możemy od Wildlands zacząć, jak chcesz. Chcesz od Wildlands? No dobrze, tak. Znaczy, ja wiesz, to ja jestem tak zwanym, jak to powiedzieć, panem, który dopiero zaczął grać. Mm -hmm, Więc mm. ja w Wildlands nie widziałem za dużo w singlu, jeszcze w ogóle nie gram, mam zamiar spróbować troszkę też singla, żeby się mm, sprawdzić jak to wygląda w singlu, ale jeśli chodzi o granie w multi to ja jestem zauroczony, bo to jest tak. chyba najlepsze, naj, to jest najlepsze słowo opisujące to jaki jest teraz mój stosunek w danym momencie do Wildlandsów. Tak. Że jestem zauroczony graniem wspólnym, wygłupianiem się i graniem na poważnie, i, wiesz jakimś roleplayowaniem i tam i, i akcjami, które wynikają z tego, jak ten świat jest zbudowany i akcjami, które wynikają z tego, że jak grasz z innymi ludźmi, to każdy ma jakieś tam swoje zachowanie i swój, wiesz, charakter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chcę, że sam w sobie granie, No to, to bo ty, ty chyba więcej grałeś. Stanowczo znaczy, to mniej ja, więcej. Yy, znaczy, ja m, prawdopodobnie mam niski poziom, jakby to tak spojrzeć na kogoś, kto, kto grał yy, w World's czyli Pełny to jest Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. I to jest. To jest nie, wiem, ja, ja, znaczy, to jest pełny tytuł. Ja mam chyba 12 poziom, tak? 12, 13, może troszeczkę wyżej, nie wiem, by nie sprawdzałem. Wiesz, bo ja w ogóle nie zwracam uwagi. To jest ciekawe, że w tej grze oczywiście te poziomy się przydają, bo to dostajesz punkt umiejętności i tak dalej, ale system rozwoju postaci i rozwoju w ogóle Twojej drużyny, Twojego sprzętu i tak dalej, bardziej polega na tym. Czy wykonujesz dodatkowe misje poboczne, prawda, czy pomagasz rebeliantom i, i tak dalej. Więc jakby e, jeśli byś tego nie robił, i tylko skupił się na strzelaniu, to powiedzmy, że wcale ten poziom wysoki e, postaci nie jest ci potrzebny. Więc, więc, więc wyrażę więc wyraży się może w ten sposób, że e, załatwiłem jednego szefa zdaje się, i, i, i kilku takich pomniejszych, bo zresztą widziałeś w ogóle, nie wiem, możemy powiedzieć kilka słów o fabule, więc więcej. Hmm. Zanim powiem prawdę o moim doświadczeniu z, z perspektywy takiego gracza, który, który jednak solo ba bawi się bardziej niż w niż, niż kampanii. Więc generalnie akcja dzieje się w Boliwii i w, w, jesteśmy jednym z czterech agentów DEA, którzy zostanie tam wysłani, żeby rozprawić się ze, z potężnym E, kartelem narkotykowym Santa Blanca, na którego czele stoi e, El Pueño? Tak, El Pueño. Potężny, hmm. taki. W szkoleś wygląda jak wrestler, prawda? E, z uboloną no, czaszką. To jest taki e, komiksowy superwilon. Tak, dokładnie, Wiem, z wielkim a, nie, tak? takim krzyżem wytatuowanym na twarzy. Wytatuowany, tak. W ogóle to wprowadzenie jest e, do, do tej fabuły, jest ciekawie zrobione, dlatego że e, ono jest w postaci takiego półgodzinnego filmu. War with the Cartel, tak się chyba nazywa. Wiem, że on jest na pewno dostępny w Amazon Prime. Jeśli ktoś ma Amazon Prime, to może tam obejrzeć. Prawdopodobnie gdzieś indziej też jest. No to jest. To jest pół godziny, które opowiada jakby tą historię przed tym, zanim my wybraliśmy się, prawda, do tej Boliwii, bo, bo cała fabuła jest taka, że my też nie tylko tam idziemy, żeby zostawić się z tym Elplani, ale też jakby pomścić yy, komrata, który, który został zamordowany. Prawda? Ja już nie pamiętam, jak się dokładnie nazywał, ale mniej więcej taki jest zalążek tej, tej fabuły. Oczywiście ja tej fabuły absolutnie nie śledzę, chociaż ta Boliwia mi się bardzo podoba, bo, e, znaczy w sensie, jest ta Kate Bowman, o ile się nie mylę, czyli taki nasz e, handler CIA, który nam e, przekazuje informacje na tym, na telach, na celach, o celach misji i tak dalej, ale to jakby mniej istotne jest. Ja fantastycznie się bawię, właśnie e, po prostu wchodząc do tej gry, mając te wszystkie wskaźniki, których nie było w Zeldzie, czyli właśnie na tym polega to, to odprężanie tego, że ja już nie muszę się zastanawiać dokładnie, gdzie mam iść i, I co zrobić? To mam powiedzmy podane. Ja bawię się w takiego właśnie żołnierza, który, który ma się gdzieś przedostać, wykonać jakąś misję, zrobić to i to i się wycofać. I przyznam, że właśnie jak się gra solo, kiedy masz taką e, masz tych takich pomocników z sztuczną inteligencją, którzy, no, którzy się świetnie sprawdzają, dlatego że nie ma tego problemu właśnie z koordynacją działań. Oni nie są wykrywani przez. przez no nie jesteś w stanie wywołać tak szybko chaosu. jak Na no, którym poziomie chaos... trudności w swoją drogą? Ciekawe. Yy, na normalnym. Nie sądzę, a, żebym zwiększył, a okay. nie no, zmniejszył, więc. Tak, tak. To jest chyba. Potem no, jest. Yy, wiesz Ja wiem, że masochiści pewnie ty do nich należysz. Nie ja wyższy na trzecim. Tak, nie, nie, to... najwyższy nie, ale na trzecim. Yy, ja po prostu wiem, że ta gra dostarczy mi wystarczająco dużo wrażeń właśnie już na tym poziomie, dlatego że ona nie jest prosta. Znaczy, na pewno. Yy, to nie jest najtrudniejszy shooter, w jaki grałem, ale bardzo często jest tak, że są to takie miejsca, które są wypełnione po brzegi e, narkosami nie? albo Sicario. bo to jest, to jest w ogóle piękne w tej grze, że ona e, oczywiście no w, w Boliwii nie ma takiego problemu, jaki był na przykład w Kolumbii e, na przykład z Pablo Escobarem. I to jest w ogóle ciekawe, że ta gra zachęciła mnie do tego, żebym się no po serial Narcos. Nie wiem, czy widziałeś ten serial. Nie, nie, jest nie, nie na widzę tego. Ja wcześniej musiałem zrobić to, to... jakiś nudny, wiesz o Pablo Escobarze, wiesz, no co tam mogą mi o jakimś baronie narkotykowym popowiadać. A okazuje się, że on jest fascynująco nakręcony. On jest, jest fabularzowany w pełni, ale są wrzucone w, ten, w tym serialu yy, fragmenty no, prawdziwych, yy, znaczy w sensie nie zdarzeń jako zdarzeń, tylko po prostu jakichś materiałów filmowych, które, które dokumentowały te wydarzenia takie istotne, które które się, które się w, te, w tamtych czasach działo, no po prostu rewelacja, zresztą e, cały ten klimat w ogóle też e, w tej grze, I nie wiem czy, czy e, pamiętasz taki film na podstawie książki Toma Clancy'ego, nie pamiętam polskiego tytułu hmm. e, Clear and Present Danger o, nie, czy... to może znaczy ja może kojarzę w polskim tytule a tak absolutnie no ja sobie, w takim razie ja tutaj szybko zerknę ale mniej więcej, e, bo, bo, bo to jest świetny film z Harrisonem Fordem Czyli Jack Ryan. Jeśli Harrison Ford, to Jack Ryan. Na pewno wszyscy, wszyscy kojarzą e, e, tę postać, no nie, bo to jest kluczowa postać z książek Toma Clancy'ego. E, stan zagrożenia. Och, jak mogłem zapomnieć tego tu. E, w, więc w stanie zagrożenia właśnie był taki motyw, że przyjaciel prezydenta e, zostaje zamordowany. Coś tam później okazuje, to e, ten przyjaciel był związany w ogóle z, z, z, z tymi gangami narkotykowymi, z, karta... z kartelami narkoty... narkotykowymi. Ale no, prezydent się strasznie wkurzył, no bo to jego przyjaciel i kazał się rozprawić z tymi kartami narkotowymi. Więc naprawdę, yy, jeśli, jeśli ktoś nigdy nie widział w ogóle stanu zagrożenia, to trochę nawet tej osobie zazdroszczę, bo, bo to jest rewelacyjny film, który warto, warto zobaczyć. Jest bardzo podobny klimat. Też jest wysłana mała grupka specjalna, specjalnie wyszkolona, która ma się rozprawić yy, z tym kartelem tam. I yy, no, to, to jest jakby takie nawiązanie do tego. Oczywiście, Boliwia w tej grze jest ogromna i masz dużo więcej misji do wykonania, dużo więcej bossów do załatwienia, dużo więcej rzeczy robisz i, i to jest fascynujące właśnie w, w Wildlands, co mi się bardzo podoba. Zresztą latanie helikopterem, latanie samolotem, nie wiem, czy, czy miałeś okazję. A czym grasz na padzie, czy na... Aha, nie, bo ty grasz na... Bo ja gram na Xboxie, tak. tak, tak. bo pamięcie, że ja w becie, bo ja bardzo mało grałem w betę, dosłownie, to godzina chyba, i jak odpaliłem helikopter to dopiero na się rozbiłem. A jak teraz gram na komputerze z użyciem klawiatury i myszki, to okazałeś, że sterowanie helikopterem jest super logiczne i proste. To jest bardzo uproszczone, wiesz? To nawet nie można mówić, że to jest, wiesz, bo takie naprawdę skomplikowane i, i złożone sterowanie helikopterem to zawsze było w, w serii Battlefield. Ja tam nigdy nie potrafiłem yy, latać tak jak ci wirtuozi. Prawda, mhm. yy, no, potrafili no, niesamowite rzeczy robić. Z, z precyzją taką, że głowa mała. No tu jest bardzo proste, wiesz? Masz. Jeden spust, prawym prawda? Nie wiem, silnik, prawda? <śmiech> się rozkręca bardziej, lewym, pod lewym mniej, tylko przechylasz, prawda? Samolot, helikopter, prawda? W kierunku, w chcesz lecieć, w pewnym momencie możesz puścić spust i, i helikopter sobie leci. Więc to jest, wiesz, fajnie, fajnie zrobione, w, w, bardzo prosto. Nie? W tym sensie, jak grasz w ogóle, właśnie z solo. To jest, to jest o tyle to ciekawe zrobione, że twojej kompanii zawsze się gdzieś... Nawet jak nie, nie zdążą wsiąść do tego helikoptera, oni się zawsze gdzieś doczytają w trakcie lotu na przykład. Więc nigdy się nie musisz martwić, że kogoś nie zabrałeś i tak dalej. W ogóle wiele rzeczy, wiesz, wychodzi ci z głowy, prawda? No, nie musisz o nich pamiętać, jak grasz właśnie samemu. jak Włączałem sobie tylko raz multi i to z przypadkowymi graczami, bo ta gra po prostu w każdym momencie pozwala ci jakby przytrzymaj przycisk A, aby dołączyć do jakiejś publicznej gry, nie? nie tak zrobiłem i okazało się, że w ogóle miałem w ogóle problem, żeby wyjść z tej gry, nie? Ale to jest tak, że każdy w ogóle był w innym punkcie na mapie. Każdy robił zupełnie coś innego. Był totalny chaos. Ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje i szybko wyszedłem, więc, więc jak nie masz takiej ekipy, z którą szybko możesz się dogadać, co chcecie zrobić, gdzie jesteście i tak dalej, to to, single. W ogóle to nie ma sensu. Tak, to single I single naprawdę jest rewelacyjny, dlatego że w singlu, wiesz, jakaś prosta misja, nie? Że masz, nie wiem, zinwigilować jakąś willę, która jest, nie wiem, chroniona przez, nie wiem, 10, 20, nawet sicario, nie? Więc najpierw metodycznie się gdzieś tam skradasz, w jakiś punkt sobie odnajdujesz, z którego będziesz wszystko dobrze widział, wypuszczasz drona, dronem oznaczasz cele, yy, prawda? W specjalnie yy, ulepszeni yy, kompanii pozwalają, prawda, do czterech chyba przeciwników, do trzech przeciwników, znaczy razem z tą czterech przeciwników synchronicznie zdjąć, yy, prawda? W, w, no więc jeśli chcesz grać. Tak skradankowo, tak wiesz, jak operacje specjalne, to gra absolutnie ci na to pozwala. Ale jeśli nie masz cierpliwości do takiego grania skradankowego i, i chcesz sobie zrobić, prawda, rozpierduchę, to też, też możesz to zrobić. To jest, to jest właśnie niesamowite w tej grze. Chociaż to nie jest też nic wyjątkowego. Nie? Wiesz, wiele takich gier jest, gdzie, gdzie albo możesz grać po, po cichu, skradać się, odgrywać te role, prawda? Tak, no był taki chyba słynny filmik z Betty, gdzie po prostu goście się tak wczuli, że właściwie ciężko było odróżnić, czy to jest, czy to są głosy właśnie tych kompanów ze sztuczną inteligencją, czy, czy prawdziwych ludzi, nie? Bo naprawdę hmm. jest coś takiego, że w momencie, kiedy jest ta misja, to jest, wiesz, cisza i spokój, wiesz, nie ma tych takich dodatkowych żarcików, nie ma tych takich komentarzy i tak dalej, bo wiesz, oni są bardzo sympatyczni, ci ludzie, no nie? Ci, ci twojej kompanie, I tam rzucają czerwonymi żartami na lewo i prawo, ale podczas samej Misji jest absolutnie, e, pełen profesjonalizm. I, I to mi się strasznie podoba, dlatego że ja po prostu e, wiesz, no, wczuwam się, prawda, w, w, w tam. Oczywiście nie, nie, nie wyłączam sobie żadnych chudów, nie, nie robię sobie, nie utrudniam sobie jakoś specjalnie gry, bo, bo też tak można, ale w momencie, kiedy prawda, nie masz tych wszystkich pomagajek, tych wszystkich wskaźników, to jest bardzo trudno się e, e, odnaleźć, prawda w danym miejscu. Jak jesteś w takiej bazie, gdzie Strzelają, prawda, z każdej strony możliwej, no to, to jest moment i, i giniesz, nie? I nie, nie wiesz, co się, co się dzieje. No ale jak wyglądają, powiedzmy, w takim razie, Twoje przygody w, w grupie, no nie? Czy, to, czy udało Ci się, prawda, grać taki roleplay i zastosować, czy bardziej jednak to była taka zabawa? Eee, wiesz co znaczy, mi się najbardziej podobało, to, że ta gra, przez to, jak jest skonstruowana, ona sama z siebie doprowadza do tego, że pojawiają się jakieś takie fajne akcje. Tak, wiesz, czy, nie wiem, na przykład jak y, jedzie samochód Uniladu, czyli mm -hmm. tych tych żo żo żołnierzyków, y, zostaje ostrzelany przez, przez dwóch graczy i w momencie, w którym, przy, z tymi dwóch, dwie osoby na, na, na drodze jedzie ten samochód, zostaje ostrzelany i w momencie, w którym do nas dojeżdża, to to już, już samochód pełen martwych ludzi. Wiesz, to, to są sceny, <laughs> które potrafią automatycznie przypomnieć sobie jakieś sceny z filmów, czy właśnie Jakichś, jakichś takich y, fajnych akcji, gdzie, gdzie, gdzie to, to co mi najbardziej przychodzi do głowy, jakie ja myślę o Eidlancach no teraz, oczywiście zobaczymy jak to będzie za 5, 10, 15, 20 godzin mm, to jest takie fun to play, ta gra po prostu sprawia, obcowanie z nią sprawia przyjemność, tam, tam, mm. bo tak jak ty mówiłeś że jak chcesz grać składankowo to grasz składankowo jak chcesz grać na, na, na Jana, to grasz na Jana ale po prostu granie w nią jest miłe. Ta gra jest bardzo ładna. Jest, nie jest jakoś, nie walczysz z nią, tak? Ona jest, jest. No to sterowanie pojazdami jest jakie jest. No tam, tam po prostu, po prostu się przyjemnie w to gra. Nie jest to w żaden sposób żadna wybitna gra, tak? To nie jest tytuł, który, który będzie stawiany na, na piedestałach najlepszych mhm. gier 2017 roku i w ogóle, który odmienił branżę i tak dalej. Ale to jest po prostu gra, w którą się bardzo dobrze gra. A takich tak. gier trochę brakuje, bo, bo zazwyczaj tytuły, które są większe i pełniejsze, one mają ambicje na to, żeby być czymś więcej niż tylko po prostu grą, w którą się dobrze gra. Mm -hmm. A Wydlandsy są dokładnie tym. No właśnie, w ogóle najlepsze, że jak ja pierwszy raz widziałem Whidlandsy, to mi się wydawało, że to będzie taki Division, ale w zupełnie innej scenarii, prawda? Że to będzie ta dżungla, że to będą właśnie jakieś takie otwarte, górzyste, no niemal, no, ale to po prostu będzie... To samo, tylko po prostu w, w innej uprawie. Okazuje się, że jednak Wildlands a Division to, jest, to są dwie różne gry. no. Division to jest, to jest bardziej... Bardziej Division w ogóle jest MMO RPG niż, niż Wildlands. Ą. A Wildlands to jest właśnie taka strzelanka taki... No nie chcę tak do końca powiedzieć tego, ale to chyba powiem, że taki, taki just cause, ale tak bardziej na poważnie. Że masz no taki, ten taki to, to wielki to trochę, świat... Trochę jakiś Kainer trochę jakieś kurczę... Eee, przed chwilą miał, miał, mam na końcu języka tytuł właśnie kołpową, e, tą koopową strzelaninę tak. e, TPP. O jejku. Nie nie, nie, nie, nie, nie podpowiem ci, nie, nie, ci, nie, nie, no nie ten, nie, nie, nie, nie. W, w, w ogóle mhm. a propos tych Just Cause to przecież do, do dwójki Just Cost wyszedł młody, który umożliwiał granie online tam w 16 osób chyba. O. Tylko, że no Just Cost to jest jednak bardziej nastawione na rozwałkę taką totalną, tak? Wszystko tak, wybucha no. i, i jest no Masz linka. tą linkę, która pozwala ci tak niesamowite rzeczy. A, rzecz, a Wildlands'y tak. w swojej formie jednak one trochę starają się być pseudorealistyczne, to znaczy tak. to, co mi się najbardziej podoba, mhm. czy najbardziej to, co mi się ewidentnie podoba, to, że one shot, one kill w hmm. ogromnej większości. No, czekaj, jak tam ktoś jest opancerzony czy coś, to nie, ale jeżeli grasz tak, jak to mówiłeś, właśnie skadankowo i rozważnie, to spokojnie jesteś w stanie wszystkich zdejmować strzami w głowę i bez, bez żadnego... Ja nie uwielbiam snajperkę, chociaż ja nie mam bardzo rozbudowanej snajperki, bo tam jest tak, że cały ten system ulepszania sprzętu jest... No, odblokowujesz sprzęt poprzez właśnie robienie różnych misji, poznawanie różnych gangsterów. No, rozwijasz broń, i naprawdę, no, możesz mieć niesamowitą broń snajperką, niesamowitą lunetą, ściągać ludzi po prostu z ogromnych odległości, ale jak masz tą podstawową y, snajperkę, to widzisz ten efekt zakrzywienia kuli po prostu. Jeśli ktoś jest naprawdę daleko, więc musisz brać poprawkę, to nie jest jakiś bardzo realistyczny poziom jakiegoś jak um, snajpera, ale, ale naprawdę w takiej grze y, to jest wystarczający poziom, żebym ja musiał na przykład troszeczkę bardziej, prawda, y, myśleć podczas kiedy, wiesz, przymierzam się do strzału, dlatego że jeśli strzelasz z ukrycia, tak? to ten błędne wymierzenie, prawda, czy, czy, czy, czy jakiś strzał, który nie trafi, no to jest momentalnie, wiesz, wywołanie jakiegoś jakiegoś coś, tam jest kilka stanów, prawda, że jesteś albo poszukiwany, albo jesteś w trakcie walki, no i Jeśli poszukiwany, to znaczy, że Yy, prawda, nie wiedzą, gdzie jesteś, ale jesteś, ale mają świadomość, że, że są atakowani, że że, że, że, baza jest atakowana, czy jakiś obóz jest atakowany. A w ogóle jest trakcie walki to oni już dokładnie wiedzą, gdzie jesteś i prawdopodobnie zaraz będzie arm, zaraz zwracają się jakieś helikoptery, prawda, z posiłkami. Więc już totalny chaos jest, nie? Więc naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać. A, a jest tak, że jeśli zginiesz podczas, e, e, takiego, d, d, takiego atakowania takiej bazy, i nie zostaniesz, albo zostaniesz strzeszony raz, to za drugim razem już nie zostaniesz strzeszony, tylko po prostu jest automatycznie game over i musisz zaczynać całe to podejście od nowa. I nierzadko mi się zdarzało, że na przykład, wiesz, 20 minut po takiej bardzo intensywnej walce, ginąłem, no bo wiesz, no bo w momencie już, nie, już byłem tak obstawiony tym przeciwnikiem że nie mogłem nic zrobić, więc, więc no musiałem wszystko powtarzać i wtedy powtarzałem i to robimy zupełnie na spokojnie. Wiedzą już na przykład, gdzie jest jakiś koleś, z którego mam wyciągnąć informacje, z którego mam prowadzić, wiesz, po cichu skradałem się, załatwiałem, prawda, kilku Sicario, czyli tych właśnie e, takich najemników, wyszkolonych zabójców e, właśnie kartelu, albo masz narkos, no nie tam handlarzy narkotyków, a Sicario, to są właśnie ci goście tacy. Zresztą w ogóle dużo, dużo, dużo się nauczyłem właśnie z tego serialu narkoz dużo też z, z, z tych ryb Tak, bo ja w ogóle wcześniej widziałem ten film Sicario, nie wiem, czy widziałeś, e, nie, nie. rewelacyjny, okay, naprawdę świetny film, i, i no to też też polecam, jeśli ktoś się w ogóle w te klimaty chce wkręcić, to jest dokładnie coś, co, co pokaże w ogóle ten czy jak ten świat wygląda, no nie, tylko, że tak troszeczkę z innej strony, wiesz, tam nacisk jest, powiedzmy, postawiony na coś innego, ale, ale no ja dużo się na przykład o Sicario dowiedziałem właśnie też z Wildlands, nie, bo bo w samej grze w ogóle jest coś takiego jak to radio i w tym radiu różne rzeczy się pojawiają i, i naprawdę yy, Czasami to sprawia wrażenie takiego radia jak z GTA. No oczywiście nie ma żadnego wyboru. Ja nie wiem ile jest e, tam stacji, ale mam wrażenie, że jest po prostu jedna stacja na całą Boliwie. I czasami puszczają tą muzykę taką bardzo latynoską. Bardzo mi się podoba. Jest świetna w A czasami jest mnóstwo takich e, jakichś propagandowych e, lub niepropagandowych programów, nie? Które, które y, y, albo ostrzegałem w Sicario, albo przed Sicario. Już, już wiesz, nawet nie jestem w stanie teraz w tej urforii podać się przykładów, ale jak będziesz grał samemu, to to czasami warto jest na przykład posiedzieć trochę dłużej w samochodzie i posłać sobie jakieś audycji, co nie mają ciekawego do powiedzenia? bo, to, bo ten świat mimo wszystko jest dosyć martwy, nie? Są przepiękne lokacje, są prze cudownie zrobione, prawda, pejzażowe miasteczka, no trochę slamsowate, ale no, no jest dużo takich miejsc, w ogóle są wille, są jakieś takie na wyspach, jakieś kurorty, no, no rewelacje, w ogóle pojazdy, masz, masz na przykład jakieś Lamborghini, może jakieś pick upy i tak dalej. Ale naprawdę jest, jest, jest wspaniała różnorodność, ale, ale te postacie tych ty, ty, ty cywili to są absolutnie martwe. wiesz, W tym sensie, że one nie w żaden stopniu nie, nie, nie wnoszą nic do tego świata oprócz tego, że są. Wiesz, to są takie piąki. Ale jest ich dużo, więc jakby wiesz, zagęszczają ten, ten teren i e, no, wprowadzają troszeczkę odpowiedzialności do, do Twojej rozgrywki, że nie możesz każdego zabić, kogo widzisz, co się rusza, tylko właśnie musisz unikać. E, e, Zagro na wprowadzenia zagrożenia wśród cywili, więc, więc to jest ciekawe. Zresztą no, ta gra jest naprawdę bardzo rozbudowana, tylko wiesz, nie wszystko w niej widać. No, wiesz, no, całe te wszystkie misje rebelianskie, które, które robisz, żeby, żeby rozwijać swoje, swoje umiejętności. Dlatego, że ten system jest tak skonstruowany, że oprócz tego, że wydajesz jakiś punkt umiejętności, to musisz mieć odpowiednią ilość zasobów, z, z daną umiejętnością związane. I tam, nie wiem, tam masz paliwo, żywność, to ja nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywa. broni też tam, elektronikę. Tak. tak. I, I tak naprawdę podczas różnych misji, czy na jakiś przygód, gdzieś tam jedziesz, gdzieś jakieś skrzynki, widzisz, czasami możesz oznaczyć, prawda, dla rebeliantów jakąś skrzynkę. No i to już ci zaliczę, prawda, I to są, ale to są bardzo małe punkty. Dlatego masz takie misje rebeliańskie które, które, które warto wykonywać, dlatego że one za jednym zamachem na przykład nie wiem, tysiąc, dwa tysiące tych punktów dodatkowych, tych zasobów. I to są bardzo ciekawe misje, bo na przykład, nie wiem, uprowadź jakąś ciężarówkę z czymś, albo uprowadź samolot. I to jest pierwszy raz w ogóle, wiesz, przed nagraniem, tak, nie wiem, pół godziny przed nagraniem kończyłem właśnie zabawę i, i nie wiedziałem w ogóle, że nawet można w, w, te w tej grze samolotem latać. Wiedziałem, że helikopterem, prawda, tam przynajmniej są dwa typy helikopterów, śmigowców takich, które, które możesz porwać i którymi możesz latać, ale no jest, jest samolot taki no na moje oko zupełnie nie, niesprawny, jeśli chodzi o rozpoznawanie samolotu, to mi to wygląda jak jakąś taką cesnę albo coś w tym stylu. Wież, taki wiernikowy wirnikowy samolot, ale bardzo przyjemnie się lata, wiesz? No to jest. To jest... Wiesz, no coś takiego małego, no nie? Pierwszy raz się przeleciałem, prawda? Uprowadziłem samolot z osobami, doleciałem do, do, do jakiegoś takiego polowego lotniska, nawet udało mi się wylądować bez, bez jakichś takich większych problemów, prawda? Bez jakichś turbulencji. I, i takie małe, drobne rzeczy w tej, w, tej, w tej grze odkrywam. I co jest ciekawe, że ja w ogóle nie miałem żadnego nastawienia, jeśli chodzi o, o Wildlands, nie wiesz, że ani się nie spodziewałem, wiesz, 7-8 świata. Ani też nie miałem jakichś takich oczekiwań, że to jest jakaś kiepska gra i to jest kolejna gra Ubisoftu, tak, że wiesz, jest takie dosyć modne stwierdzenie, że o, no tak, są wieże, to ten, jest to, to ten, no to na pewno jest Ubisoft-like game, czy coś w tym stylu, nie? Nie, zupełnie miałem takie podejście, wiesz, zobaczę, co to jest, tak, z czystej ciekawości. I muszę przyznać, że ma się tak z doskoku, jak sobie gram, kilka misji sobie zrobię, odblokuję jakiś teren, prawda, e, pozbędę się jakiegoś mafioza i to jest też tak, że każdy z, tych, z tych, tych tych, terenów, które blokowujesz, tych mafiozów, których... E, znaczy, ja mówię mafiozów, no mafia to jest oczywiście włoska, no nie, ale to chodzi o tych... tych, e, narko, tych narko, narko, narkoszefów. narkoszefów. Tak, tych bosów. E, no, każdy jest czymś innym się zajmuje. W ogóle jest jakaś para jakichś sadystów, nie, których musisz... E, to są pierwsi właściwie. Tak, pierwsi, tak. Bardzo ciekawa parka w ogóle... Z, jak ja zobaczyłem ten film, to w ogóle jest taki, taki, taki, taki, taki humor w tej grze, że, że to jest ciekawe, że oni się w ogóle nie bali, że ktoś może się przyczepić. No być może temat jest taki, że tam, gdyby to była jakaś inna gra, nie? Gdyby to było Watch Dogs, albo gdyby to była jakaś inna gra, to by się przyczepili, że na przykład nie wiem, naśmiewanie się na przykład z, z wyglądu jakichś osób, czy coś w tym stylu. No ale jest, jest parę ciekawych elementów. W ogóle jest taki koleś, który e, Kuchta chyba ma taką ksywę, że grałem w polską e, polską wersję i... i znaczy, ona jest oczywiście... Polskie napisy, napisy a, a, a całe audio jest po angielsku. Ale właśnie jest taki um, taki człowiek, który przypomina mi trochę Waltera White'a, ale nie uh, pod względem uh, uh, tego, że on przygotowuje tą e, metamfitaminę i tak dalej, tylko w sposób, w jaki się pozbywa zwłok. Uh. Wiesz? I to jest, to jest bardzo ciekawe. Wiesz? Każdy z tych bandziorów ma jakiś taki E, swój myk, nie? Swoj, coś, coś, wyjątkowego, co go dotyczy, no nie? Jest jakiś szef kurortów, kasyn i tak dalej, więc żeby go, e, pokonać albo żeby go wkurzyć, no nie? W sensie, to, to, najpierw atakujesz właśnie to jego kurorty, jego, jego kasyna, niszczysz mu to wszystko i dopiero się nim zajmujesz, nie? Jest, jest ktoś, jakiś polityk, e, skorumpowany, którego, prawda, musisz, nie wiem, sfilmować, tak? Więc musisz się zakrać do jego, do tej posiadłości, w której się znajduje, zupełnie niezawożony i jest, no naprawdę jest duża różnorodność tego, to jest nie tylko rozwałka, wiesz, to jest nie tylko takie, że wchodzisz, robisz łubu-dubu, rozpierduchy i tak dalej, tylko są pewne misje, które wykonujesz właśnie na zupełnie innej zasadzie, no, gdzie musisz jednak być tym takim specjalnym agentem, bardziej nawet takim spec opsem niż, niż, niż agentem DEA, nie? czyli tam Drug Enforcement Agency, tylko te, no ale to jest naprawdę y, pod tym względem interesujące. To jest, bo to jest, ja w ogóle mam wrażenie, że to jest gra, która w jakiś sposób została skrzywdzona przez Betę. Bo y, tak jak rok temu Division po Becie nagle wszyscy się zachwycili, mhm. n, a w przypadku y, Wildlandsów, po Becie tak ogólnie, no ja właściwie widziałem już wszystko co chcę, już się nagrałem, nie chcę grać więcej. No bo chyba nawet ta beta była taka, że ona... Ja nie wiem, jakie były ograniczenia w becie. Ja nie wiem, co, co było dostępne, co nie. Yy, ja, ja tylko chwilkę zagrałem w wersji bo bety. Okazało się, że tam po prostu moje komputery tak średnio sobie radzi z, z, tą, z tą grafiką. Więc, więc jakby długo nie pograłem, ale chciałem tylko zobaczyć, jak to wygląda. I to jest ten początek, nie? Ja tak zastanawiam się, czy jakbyś sobie pograł dłużej, to czy, czy nie mógłbyś się na, na przykład nagrać wystarczająco, ale... Yy... No, no nie wiem, zresztą to, to, jest, to jest ciekawe, dlatego, że wiele osób y, e, ma bardzo, bardzo różne e, doznania, jeśli chodzi właśnie o to multi, bo, bo y, jest tak, że masz, masz to multi, które próbuje Ubisoft forsować, tak? Znaczy próbuje forsować to takie, takie odgrywanie ról, granie z przyjaciółmi, ale na zasadzie właśnie takiego wiesz, dbania o to, żeby wszystko robić z y, jakąś taką y, Niech by to powiedzieć, taką pieczołowitością. Ale tak jak na wyższym poziomie trudności ono trochę tego wymaga, bo to na wyższym poziomie trudności giniesz super szybko. I mhm. wpadanie do bazy wroga z pieśnią na ustach nie ma żadnego sensu. No tak. jedyna, jedyna opcja, którą można wtedy zrobić, to właśnie wiesz, na spokojnie, systematycznie i w momencie, w którym górno wpada w wiatrak, to wtedy już tak naprawdę jest trochę gaszenie pożaru, aniżeli, o teraz my tutaj robimy rozwałkę i położymy stu wrogów na ziemię. Jeśli grasz, prawda, z, z kilkoma osobami, ym, no to kiedy giniesz, to, to nie jest tak, że musisz czekać, aż wszyscy inni zginą. Nie? No po prostu gdzieś inny się możesz respawnować, nie, nie jesteś po, podcienięty. Ja nie wiem, no to możesz też z własnego doświadczenia powiedzieć, bo w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, zginąłeś i ktoś cię nie podniósł, to co się stało, co się działo? Czy to możesz leżeć czekać, aż ktoś cię podniesie? Albo możesz się respawnować na kimś, tylko ten respawn działa tak, że to nie jest respawn, że lądujesz tak naprawdę bezpośrednio na kimś, a lądujesz w jakiejś odległości od niego. No właśnie. I w momencie, w którym wszyscy zginą, to się misja, misja kończy failem. No, więc, więc to jest, to mi trochę przypomina właśnie taki, taki sposób na, na utrzymanie tego, co się dzieje, wiesz, że takiego skubania. Wiesz, bo w momencie, kiedy ty grasz solo, na najwyższym poziomie trudności, to ginąc. I nie zostanie strzeszonym, no po prostu wszystko ci się resetuje, tak? A tu zawsze gdzieś może się ktoś schować i, i, i być takim, takim punkcikiem, takim, takim no nie? Że tak pilnować, żeby, żeby jednak cała reset się bo to, nie bo to trochę tak działa w Battlefieldzie, że, że ty jesteś faktycznie mobilnym respawnym i ktoś się pojawia centymetr za tobą. A tutaj, nie wiem, czy to, było, czy to wynika z tego, jak ten świat jest zbudowany, czy, czy z jakiegoś błędu, czy z czegokolwiek innego, mhm. ale tu w momencie, w którym się próbujesz dysponować na kimś, to nagle może się okazać, że na przykład jesteś 200 metrów od niego. I wiesz, i w momencie, w którym trwa misja i dzieje się coś konkretnie tu w budynku, a ty nagle dysponujesz się po drugiej stronie miasta, to to wcale to nie jest takie odnawianie się mhm. na bieżąco. Plus jednak jest tak, że jak się gra na tym wyższym poziomie trudności, jak, jak, jak wylewa się szambo, to wtedy bardzo szybko wszyscy giną. Rzadko, rzadko jest tak, że wiesz, że, że na luzaku właśnie jedną sasę stoi i tam wszystkich potem podnosi, zwłaszcza, że jest tak, że jednak, żeby kogoś podnieść, to musi dojść do tej osoby, a w momencie, w którym on zginął z CKM-ów, to tak, trochę trudno. Tak, dokładnie, dokładnie. Nie no, zdecydowanie lepiej się gra, kiedy, kiedy się uważa prawda na to, co się robi, nie, nie gra się właśnie tak na, tak na złamanie karku, no i, i to jest to, że też no, gra ma wiele takich taktyk, no sam, sam, sama kwestia tego, że kiedy pomagasz rebeliantom, nie, to ich rozwijasz i, i to wsparcie, które ci dają, to też jest kluczowe, bo, bo czy możesz, nie wiem, mieć nie wiem, mogą w momencie, gdzie znajdujesz się zupełnie na jakimś ludzi, porzucić ci samochód, mogą wy, wy, wykonać jakąś akcję dywersyjną, odwrócić uwagę w żebyś ty mógł, prawda, spokojnie gdzieś się wydostać z jakiegoś takiego klinczu, no Możesz wykonać atak moździerzowy na jakiś punkt e, wroga. No to jest, to jest, to jest gra wielu możliwości. Niemniej ona nie jest taką totalną... <gry> Znaczy, totalną piaskownicą, w sensie, że absolutnie wszystko, co ci przyjdzie do głowy, no może nie zrobisz, ten, ale naprawdę wiele, wiele rzeczy. Ja, no wiesz, to jest gra o strzelaniu zostanie. jednak, to no nie oszukujmy się, tak? Hmm. To, to, to jest gra o strzelaniu, tak? Tak. To, to, to nie jest, przepiękną, efekt. absolutnie przepiękną krainą, w ogóle, z efektami pogodowymi. Powiem, Trochę ci, ci, za często... że często w to tak wygląda, że ja mam po prostu głowę, na czytam szczękę na, na kolanach momentami. A na TV, czy na monitorze? Tak, tak, na, na TV. TV. Czy jeszcze, no, no to super. Tak, wiesz, no, naprawdę wygląda ta gra niesamowicie. I to hmm. i to nie tylko chodzi mi o to, że są jakieś ładne efekty. Znaczy, okej, okay, pomijając animację postaci, bo to jest masakra. Ale, no, chodzi mi znaczy w sensie twarzy i tam te katastanki rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o samą w sobie lokację i to nie tylko ze względu na to, że po prostu ta gra ładnie wygląda, ale też yy, Boliwie jest ładna. Jest, jest, jest taka, taka yy, pocztówkowa, o. Tak, Oczywiście, bo to, że wiesz, tak. że tu masz jakieś jeziorko, gdzie lecą flamingi, tu masz zachód słońca, tu masz jakieś góry, tu masz jakąś dżunglę, tu masz coś, nie? No, naprawdę bardzo fajnie. No i te zmienne warunki pogodowe są tutaj tyle ciekawe że i w ogóle y, y, zmiana pory, y, pory dnia no, też jest y, też jest ciekawa. Ja czasami myślę, że coś jest nie tak, że ja u mnie za często zapada zmrok, za często muszę wykonywać misje w nocy i nie mogę się na przykład nacieszyć. No teraz jestem na, w, takim, w takim terenie, gdzie, gdzie jest dużo mokradeł, gdzie, gdzie poruszasz się jakimiś łodziami pontonowymi. I nie mogę się nacieszyć tym, tym krajobrazem, bo jest strasznie ciemno. No ale też nie, ma, nie, nie będę siedział prawda, i czekał, aż mi się tam zapali światło, że się tak wyrażę. Ale no... no, no, no ta gra po prostu jest y, pod względem wizualnym absolutnie perełkowa. Ja też żałuję, że nie można zmienić... Y, chyba, że nie odkryłem tego. Może na no, wersji pc jest to dostępne, że nie mogę sobie na przykład zmienić kamery kiedy jadę samochodem z, za kierownicy, albo na przykład kiedy jestem w... nie, nie, nie próbowałem nie, nie, nie, nie udało mi się tego zrobić jak, jak jest, nie znalazłem tej opcji no to jestem lama, ale wydaje mi się, że po prostu tego tego nie ma, szkoda bo to mi się podoba czy e, pocztówkowa i przepiękna jest dla ciebie otoczenie, które spotyka się w Horizon <śmiech> bo domyślam się, że to no, jest ta druga horizon. gra, w którą się e, robiłeś te przerwy od Zelda tak, Horizon i, i w ogóle przyszedłem Horizon, więc... Brawo, brawo. Ile Ci zajęło? Szczerze więc nie sprawdziłem tego licznika, bo, bo dowiedziałem się, że to... Że, bo ten na save jest, jest Na save, tak, tak? tak? A ten ostatni save, który zrobiłem taki taki... E, nie, nie jest szybkim save'em, szybkim zapisem. Zrobiłem dosyć długo przed tą ostatnią... Mhm. E, przed zakończeniem gry właściwie, tak? Więc jakby mhm. e, to też nie byłoby tak do końca ja, znaczy, ja starałem się po prostu robić y, główne misje plus te misje poboczne, które y, y, y, sądziłem, że są ważne dla, dla, dla fabuły, tak, że są ważne dla moich sojuszników i, i, i tyle. Nie robiłem zupełnie takich pobocznych misji typu... Na przykład łowców, nie? Pewnie. Tak, albo, albo jakichś takich misji, że halo, halo, proszę pani, proszę panią, zepsuło mi się pokrętło, no nie? Czy mogę do ja, ja, ja, ja zrobiłem, wszystkie misje poboczne właśnie te w cudzysłowie fabularne, czyli jak tam, że mhm. proszę, panie, proszę panią, proszę panią, zepsuło mi się pokrętło od radia e, i tam też jakieś pod tytułem e, wejść w spisek w mieście i zarówno tam pomóż okay. nam, bo atakują nas potworusy ale olałem jakieś właśnie znajdźki, jakieś tam, wiesz, kolekcje, kubki, wizytówki te, te łowców, znaczy przeszedłem całą ścieżkę questową loży, tak. ale nie chciało mi się robić challenge tych, tych na, na, na łowę. Znaczy ja zrobiłem kilka misji takich gdzieś z ciekawości, no I tam była taka jedna misja, gdzie przeprowadzasz śledztwo, tak, kradzieży jakiejś broni, nie, jakiejś tam <szę> szabli czy tak, tak. miecza, to tych z ciekawości zacząc, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, Zrobiłem takie większe y, y, śledztwo, czy też misję poboczną, taką małą misję, y, ale większą, gdzie musiałeś, prawda, w jakiejś tam y, rezydencji, hacjendzie, prawda, y, odnaleźć, znaczy, kogoś, kogoś tam z, znaleźć, y, uratować i z, zobaczyć, co tam się dzieje. nie? Tam się okazało, że tam ktoś za, za pomocą jakiegoś mega, magicznego, znaczy ja użyję słowa magiczne, ale jakieś urządzenia przy, przywołał te bestie, żeby prawda, coś tam się stało, nie, nie, ja już to, to no jest tak, tak, nie, tak, chyba tak, niedaleko tak. y, południka, się wydaje. Czy to znaczy w ogóle to jest chyba w mi się tak? czy w sensie to jest tak? z głównego storyline? o Widzisz, bo, ja po prostu starałem się, y, nie odciągać się za bardzo od, od tego, co ja mam w ja chciałem się wczuć w tę, tę postać, tak? Że, y, czy wiedząc, jakie jest zagrożenie dla tego świata, czy coś się dzieje, czy ja mogę sobie pozwolić na zbieranie kwiatków, no nie, czy tam jakieś uh -huh. wąchanie, innych rzeczy? No, no nie, ale też staramy się zobaczyć ten świat, bo, bo, bo w Harizon rzeczywiście ten świat jest cukierkowy. On nie jest tak duży chyba jak Boliwia. W, nie, nie, stanowczo jest mniejszy. Jest bardziej upakowany, bo to jest tak, że tutaj stoisz w zaśnieżonych górskich szczytach, po czym idziesz trzy minutki i nagle jesteś na pustyni, nie? Tak, tak, tak. tak. Zresztą, no, no zresztą, nie, nie na pewno większość osób tak chyba wie jakiego typu grom jest Horizon Zero Dawn albo widziały gdzieś e, czy zwiastuny, czy jakieś fragmenty rozgrywki ale to też jest gra z, z perspektywy trzeciej osoby, z otwartym, pięknym światem e, i to jest ta gra, w której z, zamiast dinozaurów z, zwierząt z krwi kości mamy dinozaury roboty I, i też cała zabawa polega na tym żeby, e, żeby walczyć z tymi dinozaurami i im większy taki dinozaur, robot tym, tym większa satysfakcja Chociaż przyznam, że w pewnym momencie to już to chyba przy końcu, kiedy już te, te, te dinozaury bardziej wyglądają jak mechy takie mm -hmm. i to były jak walki z, prawda, z Metal Gear Solid, to one były troszeczkę bardziej upierdliwe. Dlatego, że znaczy, wszystkie sobie... bronie tak działały na nich, jak, jak mi się wydawało, że działały. Taki... Ja miałem tak, że pod koniec... Znaczy inaczej. Grałem powolutku sobie i na początku niesamowicie dużo frajdy sprawiało mi właśnie przebywanie w tym świecie, walki z tymi robotami i tak dalej. Po czym w którymś momencie dotarłem do takiego momentu, gdzie one właściwie nie stanowiły dla mnie zagrożenia. Mhm. Znaczy nawet jak wyskakiwał na mnie ten T-Rex, tak. bo on jest jednym, z, co prawda moim zdaniem nie jest najtrudniejszym przeciwnikiem. Najtrudniejszym przeciwnikiem są te krety, mhm. moim zdaniem. E, ale nawet jak wyskakiwał na mnie T-Rex, to po prostu wiesz, robiłem mu, miałem już tak podbajeżoną broń i, i, i tak no, ogarnięte umiejętności do wykorzystania tej broni, że tam miało kilka minut, kilka uników i gość leżał. A I, ja wtedy, i, mhm. I wtedy, wtedy za, zaczęła mnie wciągać fabuła. Czyli najpierw tak. świetnie się bawiłem światem gry, a potem zainteresowała mnie fabuła i tego tam, jakie jest te, te rozwiązania popularne. No, do tego stopnia, że czytałem absolutnie wszystkie dzienniki, które były do znalezienia i o, czytałem, proszę. słuchałem wszystkie audiologii, jeśli chodzi o te, nazwijmy to, wytłumaczenie apokalipsy. O. Mhm, Bo bardzo się. mi się spodobała ta cała... Oczywiście nie będę mówił teraz spokojnie, że nie będzie spoilerów żadnych, ale bardzo mi się spodobała ta wizja wizja apokalipsy, tak? I wizja tego świata, posta, po skąd on się wziął. Tak, tak I, tak, I dlatego właśnie z chęcią czytałem wszystkie te notatki i tam, jak poszczególni ludzie robili, co, jak, gdzie, kiedy i tak dalej. Znaczy, ona jest interesująca, ale ona. Yy, yy, ja wiem, czy ona mnie tak do końca przekonała. Yy, wiesz, znaczy jakby ten efekt tego wszystkiego. Zresztą, znaczy, on. Znaczy, to jest w ogóle świetnie yy, zaprezentowane i. Znaczy, trochę bez sensu. No inaczej, wróć, nie bez sensu. Yy... Główne zagrożenie, które jest w grze, mhm. które jest z tym związane, nie poznajemy jego źródła. Mhm. W momencie, w którym przejdziemy grę, jest jedna scenka, która coś tam sugeruje. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o, o samo w sobie pr prawdziwe, wiesz, tam, przyczyny, tak, to dopiero poznamy Myślę, chyba w przyszłości. To... Znaczy ja, ja to w ogóle też widziałem trochę jako, znaczy. No to nie jest spoiler, bo jeśli ktoś, ktoś nie, nie przeszedł to prawdopodobnie nie, nie skojarzy tych podobieństw, ale, ale tak jak było w Matrixie nie? Ty, kiedy kiedy dowiadywałeś się, no rozumiem, po co są te tak, roboty tak, tak. i tak dalej, i, i jak one funkcjonują, co one robią, tylko rzeczywiście w Matrixie tam, tam było tak, że powiedzmy, ludzie wytwarzali energię elektryczną. A, mm -hmm. a tutaj było trochę trochę inaczej z, z robotami nie chcę tutaj zdradzać co jak, ale y, bardzo ciekawy był y, moment, w którym, y, w którym rzeczywiście dowiadywałeś się. Po co te roboty, które są w tym świecie w ogóle, po co one stają? Jakby te, te ich funkcje nadrzędne? Znaczy właśnie mi się cholernie że... spodobało to, że zostało, nazwijmy to, logicznie wytłumaczone, czemu masz roboczego konia, właśnie, tak. kreta, tam nie wiem, kraba, że to wszystko ma tak, sens, tak? I to, tak, to mi tak, strasznie tak. się podobało. Że w sumie, no mógłbyś powiedzmy, w normalnym świecie, gdzie, gdzie wszystko jest jednak bardziej takie, takie przyziemne, no pomyślałby sobie, że wystarczyłby jakiś, nie wiem, jakaś skrzynia, jakiś słup, no nie, z jakimiś duperelami, a oni zrobili roboty, no niektóre, które. No, to, to jest interesujące, ale no, rzeczywiście ten świat, który jest odkrywany właśnie w postaci tych dzienników, w postaci e, tych informacji, nagrań, e, jest jest, e, no jest ciekawy, że on tworzy, tworzy bardzo, bardzo fajny obraz tego, z czym się mierzyła, jakby poprzednia cywilizacja, że tak wyrażę, i, i co się stało. E, Czym właśnie jest ten taki ten Zero Dawn, nie? czyli ten nowy świt? Skąd się to wszystko wzięło? I, i, i do czego to wszystko też teraz doprowadzi? No nie? I w ogóle kim jest nasza nasza bohaterka? Nie? Bo to jak to w każdym takim w takiej historii, no, no główny bohater nie jest po prostu kimś kimś z przypadku, no nie? Tylko to jest bardzo kluczowa postać. A I... jak ci się podobało powiedziałbym komentarz gry na temat religii i roli religii w życiu? Wiesz co, no nie, nie na to tak, tak, bardzo uwagi. W tym sensie, że, że, jakby dla mnie cała ta gra to, yy, to jest bardzo ciekawy przykład właśnie tego, jak, jak nie wiem, yy, hipsterzy, którzy popijają kawy właśnie w Starbucksie, nie wiem, że tak ktoś by mógł powiedzieć, wyobrażają sobie, nie wiem, jak, jak wyglądają plemiona, albo jakby to, wiesz, to jest taka, taka gra o tron, ale yy, wersja hipster. Czyli wiesz, że bardzo kolorowi ludzie w czystych, z yy, pancerzach, oczywiście, fantastycznie, wiesz, yy, jakby to powiedzieć, ozdobianych, wiesz, zupełnie bez jakichś funkcji yy, sensownych, wiesz, to co mnie w ogóle yy, urzekło i to jest chyba coś, co, yy, co z, z, zrobione z względu na, na, na obawy przed yy, Gerald Gate, że absolutnie, czy jesteś z plemienia, które jest na południe, czy na północy, czy w lesie, czy w górach, czy coś, jest absolutny mix że w hmm. tym samym w tej samej wiosce, bo zawsze jest tak, że jak patrzysz na, tych, na, na, na, na wioski na, na, na, na, na, na jakiś ludzi, którzy żyją w jakiejś społeczności, jak patrzysz na Eskimosów, no to nie są dosyć podobni do siebie, prawda? Jak patrzysz na, na, na, e, na Indian w Ameryce, no to nie są podobni. Jak patrzysz na Azjatów w danym regionie, no nie, to są. Wiesz, ja tak mówię oczywiście w tym, a tu jest totalny miks. I to można by uzasadnić, jeśli by ten miks został, gdyby na przykład ta pokalisa wydarzyła się, nie wiem, tydzień temu. I ci ludzie po prostu gdzieś w tych skupiskach się znali. Tak jak na przykład masz teraz skupiska, wiesz, w różnych takich dużych miastach, nie? Że to jest totalnie, wiesz, bo ludzie emigrują i tak, a tu masz totalnie plemiona, które raczej są, izolują się od ciebie, tak? Że nie wpuszczają do siebie obcych, yy, nazywają ich wyrzutkami i tak dalej. Zresztą nasza główna baterka jest takim wyrzutkiem, nie? która musi walczyć o to, żeby, żeby zostać zaakceptowana w tym w tym plemieniu, ale absolutnie jest totalny miks. Masz, masz białą osobę, czarną osobę, yy, nie wiem, żółtą osobę, czerwoną osobę, w ogóle wszyscy absolutnie są zmiksowani bez jakiegoś tego. I to mi w ogóle, e, e, no, wiesz, to, to mi przypomniało o tym, e, jak kiedyś rozmawialiśmy o Resident Evil, e, chyba piątej części, albo e, piątej, nie? I, i, I ten słynny przykład tego, że, żeby nie wywołać skandalu, że, nie wiem, tylko czarni są, prawda, z ząbiakami w, w tej afryce... Się tylko do afryce. Tak, że to trzeba było ich tak trochę zmiksować, nie? Żeby nie było. To jest taki dziwne, nie? że jednak no, mogli po prostu to w jakiś inny stopniu zrobić tak, że ich, ich e, wymieszać, prawda? żeby zrobić na przykład, nie wiem, że każdy z tych, bo jest naprawdę mnóstwo jakichś takich osad dodatkowych, żeby one były charakterystyczne dla siebie, nie, żeby jakaś taka etniczność była zabana, no ale spoko. Właściwie, znaczy to... bo teraz, teraz się znam, bo z jednej strony ja grając miałem wrażenie, że tam jest wyraźnie podział etniczny, ale z drugiej strony to jest właściwie podział kulturowo nie etniczny. To znaczy tam są Ewidentnie nawiązania do właśnie nie wiem, muzułmanów, czy na przykład do jakichś tam toborców i tak mhm. dalej, ale nie, w, nie wynika to z rasy, a wynika to, nazwijmy to, z narodowości. O. Tak. Tak bym tak to jest. powiedział. Bo, bo faktycznie, że jeśli chodzi o, o, o rasę czy kolor skóry, to, to masz pełen miejsc wszędzie? Natomiast podział na te, te plemiona i narody, które tam żyją, on wskazuje zupełnie inne podejście tak. do świata i właśnie zupełnie inne kulturowe jakieś działania. No wiem, i właśnie takie, wiesz, te fryzurki takie też bardzo interesujące, bo i jedni mają dready, a inni mają jakieś podgolone włosy z przedziałkiem, bez przedziałka i tak dalej. Wiesz, no to jest... Absolutnie to by nie przeszkadzało, ale przynajmniej tak, że... Yy, yy, yy, jak, jak gdzieś coś usłyszysz takiego, no nie, że ktoś ci coś zasugeruje, to później ci się troszeczkę tak to wbija w pamięć. Tak samo mi się wydaje, że gdyby, gdyby nigdy nie było Gerald Gate, nie, to, to, yy, też, pewnie nigdy bym aż na też aż tak bardzo na to nie zwrócił uwagi. Bo to nie jest coś, co absolutnie przeszkadza ci w odbiorze tego, z czegokolwiek w tym świecie. Właśnie, ja, ja tego nie słyszałem wcześniej i w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. No właśnie, nie? A dlatego, że po prostu teraz być może jak zaszczepiłem w tobie to i jak wrócisz do Horizon z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, może jak będzie dodatek albo coś, to może na to zwrócisz uwagę. Zresztą w ogóle te postacie niektóre są dosyć dziwne, nie? że, takie że, yy, Taki nie, Ten król ja, ja właśnie z problem... jest Ja miałem duży problem z mimiką w tej grze. Znaczy ta gra jest śliczna. Jeśli chodzi o otoczenie, to wszystko jest, jest po prostu piękne. Mm -hmm. A mm, postacie są dziwnie animowane znaczy nie postacie w grze, tylko postacie w trakcie scenek rozmów mm -hmm. to jest jakieś takie trochę, nie wiem czy sztywne czy, czy tak, no to, to trochę dziwnie wypadło Z wyjątkiem Aloy, bo ona jest, jest ładna natomiast pozostałe postacie, czasem te miny takie trochę mm -hmm. dziwne co prawda teraz ciężko tym mówić, jak wiesz właśnie tutaj o, przed chwilą mówiliśmy o Lancer, gdzie to wygląda dosyć słabo, czy tam na horyzoncie tak. jest to, tam mas Effect, którym Właściwie nie wiemy, jak to będzie tak naprawdę. Nie, nie, no ja znaczy... nie jestem fanem wierzenia w gify z internetu, ale... Tak, tak. Nie no, nie no, nie, ja bym ja się w ogóle nie... Yy, wiesz, żebym to też nie miał że ja się w ogóle tak bardzo przyczepiłem do tego. To jest po prostu coś, co mnie, to mnie uderzyło. I co, yy, co też sprawiło, że to był jeden z takich powodów, gdzie nie mogłem w ten świat uwierzyć, że bardziej mi się ten świat jawił jako, jako yy, taki serial telewizyjny, ale, ale nawet nie taki, wiesz, mówię tak, mówię, no gra o tron, ale robiona właśnie przez, przez twórców, nie wiem, gossip girl. Dlatego, że tam też jest motyw taki, że masz właśnie tą silną y, y, no silną osobowość tej głównej bohaterki, tak? I dla mnie to absolutnie, wiesz, zresztą super jest. Mi się, mi się Eloy bardzo podoba jako, jako postać. Y, ona jest trochę taka zadziorna i, i, i to, że prawda, może, masz te takie trzy opcje dialogowe y, czasami do wyboru, czyli możesz być właśnie bardzo uczuciowy, wyrozumiały, możesz być twardy, a możesz być taki obojętny, nie? że wiesz, wszystko ci jedno nie? I, to, i to też wiesz, pozwala ci ten ostatni taki, taki szlif do, do, do osobowości tej postaci y, dorzucić, ale jednak bardzo mi się podobała wiesz, jako, jako, jako postać, tylko że tam były takie motywy, takie wrzutki w ogóle, gdzie Yy, bohaterka właśnie była z, yy, Coś tam zrobiła, no nie chce. Co? I miała z inną kobietą porozmawiać i, i, i ta kobieta mówi do, tego dru do jakiegoś drugiego... Do jakiegoś mężczyzny, który tam też przyjaciela właśnie, Alo i tam ten. I sobie, bo teraz dziewczyny rozmawiałem, no nie? Z coś nie tym, serialu, mm. nie powiem dokładnie. Ale to takie... takie <grafię> no tak tylko rozmawiałem ludzie właśnie w, w, w serialach, na no nie? Gdzie... gdzie, No ale to jest, to jest coś, co powiedzmy, no to też jest, to jest fikcyjna historia, no nie? To nie jest ja nie mówię, że po prostu ja potrzebowałem czegoś, co ja się po prostu wrzucę, ten, ten głąb. Ale naprawdę yy, to, co jest fantastyczne w tej grze, to jest właśnie te, to jest to miejsce, no nie? To jest ta, w ogóle walka jest super. To tak przeskakuje trochę yy, z kamienia na kamień, ale no, walka jest fenomenalna, mi się bardzo podoba. Jest, jest, absolutnie. I jak jest, rozbudujesz to, jest, właśnie... jest rozbudowana, Jest rozbudowana, ma, tak. masz szereg możliwości różnorakich. Tak, yy, ja bardzo lubiłem, tylko że to też nie do końca tak to wykorzystywałem jeszcze. Ja, ja, musiałbym wrócić do tych filmów z jakichś pokazów, żeby zobaczyć, czy, czy, czy ja walczyłem w podobny sposób, tak? Ale jest, jest kilka rodzajów broni, masz jakieś tam proce na bomby, która moim zdaniem jest najmniej przydatna, masz jakieś pułapki, które zostawiasz, masz jakieś takie linie energetyczne, które, które możesz wystawić tak, że, nie wiem, je na ciebie jakaś bestia, to ona zawadząca ten drut, no nie, gdzieś tam zostanie porażona. I masz, to co mi się bardzo podoba, to są te harpun, harp, nie? nie pamiętam jak się nazywa dokładnie, ta broń, która wystrzeliwujesz do, do potwora i jednocześnie wbijasz w ziemię prawda hak, nie? I, i jeśli z kilku stron ten, y, y, tak zaczepisz właśnie tą, tą liną o tego potwora, to jesteś w stanie tą nie nieruchomić i, i y, jakiś tam, nie wiem, na przykład wyprowadzić kilka ataków z bliska, nie? No bo to jest ten, ten motyw też taki, że że te wszystkie bestie mają słabe punkty, tak? I czasami te punkty są osłoniane, więc kilka razy musisz szelić, żeby, nie wiem, jakąś pokrywę oderwać, no nie? I dopiero wtedy zadawać się jakieś takie większe obrażenia bestii. No to jest wszystko dosyć interesujące, skomplikowane. I, i, i powiem, że mi się po prostu ta walka bardzo podobała. jest super satysfakcjonująca. I e, przyznam, że ona mi się nawet nie znudziła, nawet wtedy, kiedy <śmiech> już byłem taki totalnie, wiesz, Overpower, nie? Że, że miałem właśnie już świetny łuk, wszystkie te słupki, prawda, umiejętności rozwinięte do końca. No, po prostu nadal miałem to satysfakcję, że gdzieś wyskakiwałem w powietrze, nacelowywałem z łuku, prawda, prosto w jakiś słaby punkt czy prosto w paszcz. Oczywiście to jest to, że masz tą umiejętność, że zwalnia ci czas, więc to jest dużo łatwiej wykonać. No to, że walczysz, prawda, z, z innymi yy, ludźmi, prawda, no masz te, te, te takie plemiona, które są ci wrogie, które, które chcą cię zabić i, i, i no, no nic nie sprawia większej satysfakcji, niż właśnie taki headshot, prawda, z łuku. Mhm. Ja się świetnie bawiłem właśnie, więc, więc walka jest przepięknie, yy, przepięknie zaprojektowana, yy, bardzo, bardzo dobrze. Nie, nie wiem, czy można było coś poprawić, ja nie, nie czułem takiej potrzeby, żeby na przykład, nie wiem, coś było inaczej, coś było lepiej, no, oprócz tych momentów, w których ginąłem, nie, i wtedy byłem bardzo zły, że, że coś schrzaniłem, nie, ale, ale starałem się tego nie robić, ale drugie to jest właśnie ten świat i te wszystkie otwarte tereny, oczywiście one wyglądają rewelacyjnie, no przydałby się trochę więcej, yy, prawda, fizyki w, w tym świecie, tak, jak, wiesz, takiej fizyki, jak masz w zaldzie, no ale powiedzmy <śmiech> i tak, i tak to robi fantastyczną robotę, no są no przepiękne, to pocztówkowe miejsca. No moim ulubionym jest oczywiście południk, no nie, ale to jest takie flagowe miejsce, no nie, więc, uh -huh. więc, uh -huh. więc ono musi wyglądać fenomenalnie i, i przyznam się, że jak w ogóle wjedziesz tą wielką windą na to, na to, bo najpierw widzisz prawda z, z dołu gdzieś to i to, to robi fantastyczne wrażenie, ale dopiero właśnie jak już trochę tam czasu spędziesz na tym południku, później to widzisz tą inną windą jakby z innej perspektywy, widzisz, widzisz ogrom tego miejsca, widzisz, nie, już, wiesz, fantastyczność tego, tego, tego pałacu yy, oczywiście on nie jest tak że wszędzie możesz wejść no ale też są jakieś tam pomieszczenia jakieś jakieś ganki, nie to no, powiedziesz no no mi się to strasznie strasznie podobało yy, i też podobały mi się te wszystkie miejsca które odkrywasz właśnie w związku z, z tą tajemnicą tak te, te, tego upadku cywilizacji yy, te takie w cudzysłowie, że się tak wyrażę, bunkry i to też ma fantastyczny klimat no nie i tu, tylko że tu już wchodzi ten właśnie taki Zresztą ciężko Ciężko, prawda, nie powiedzieć, że gra nie jest science fiction, kiedy masz takie roboty, no nie? Wiesz, więc, więc jakby dużo nie zdradzę, kiedy powiem, że po prostu no, te, te właśnie te wszystkie takie klimaty takie czyste, takiego czystego sci-fi. Te, te, te notatki, które mówią o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły, które doprowadziły do tego i jak próbowano sobie radzić z tym, co się dzieje. No to jest fantastyczne. Oczywiście ja nie, ja nie poświęciłem tyle czasu na czytanie tych notatek, co ty, ale, ale <śmiech> starają się mniej więcej te wszystkie takie ciekawsze rzeczy, czy w ogóle audiologii, które tam znalazłem, wysłuchiwać. Chociaż problem ja miałem taki, że miałeś czasami na przykład trzy czy cztery audiologii koło siebie To ja czekałem, bo ja, siedzieć... jeden i, stałem, nie? Tak, i no, ja, tak, A ja bym chciał sobie po prostu sk... zakolejkować. Wiem, że tak absurdalnie. Zakolejkuj sobie na przykład audiologii i, i robić inne rzeczy. No nie? Bo później wiesz, odchodzisz i, i przez pięć minut się dziś wspinasz no nie? I, i właściwie wtedy mógłbyś sobie spokojnie tego wszystkiego posłuchać. Ale naprawdę to jest świetna gra. Nie wiem, czy będę chciał zobaczyć e, prolog? E, przepraszam, prolog, puch, e, DLC. nie wiem, co w tym DLC będzie. Zresztą, to tak jak e, wspomniałeś, no tam no, się wiesz, coś wiesz, dzieje po napisach, co, tak, co sugeruje, tam że. Proszę, jest... nie wiem, czy Sequel, czy DLC, no. Mhm. Zresztą w ogóle tam jest fantastyczna postać. Zresztą, ja, ja grałem na początku z polskim, e, z polskim lektorem. I też jakoś się nie no, Wiesz, no nie wszystkie, powiedzmy, głosy pasowały do twarzy, tak? Nie wszystkie głosy były. Pasowałem na przykład do twardzieli, nie? jak był jakiś wojownik i miał jakiś taki głos, powiedzmy, kogoś, kto mógłby pracować, nie wiem, w jakiejś korporacji za biurkiem, no to trochę nie, nie pasuje, ale nie przeszkadzało mi to. Ale w momencie, kiedy pojawia się tam twarz Lansa Reddicka, i nie powiem, kogo on tam gra, bo to jest dosyć interesująca postać, to w momencie przełączyłem na angielski już tym angielskim zostałem. Lans Reddick ma fantastyczny głos i. O ile no nie jest źle, jeśli chodzi o polską wersję, to jednak no, nie mogłem już później grać prawda, z, z polskim lektorem, prawda, z dubbingiem. Musiałem, musiałem zostać przy, przy angielsku. Zresztą tam pojawia się parę y, klasycznych. Jak ktoś, komuś brakuje boberka, to boberek jest w tej grze. Ty, tak? Ko a kogo ty... gra boberek? A, a to mam ci powiedzieć? No, no bo, bo ja podle. nie grałem po polsku. To ci, to ci powiem, y, ktoś kto nie gra, to absolutnie mu nic to nie wyjaśni. Ted Faro. Okej, to którego boberek gra? O, proszę, no tak, proszę. Tak. Znaczy, no chyba, że mnie coś tam, wie, jakieś jakaś pomroczność jasna i, i nie tym. Nie, nie, są drogą, to ja tak się teraz, teraz zaczynam się na to zastanawiać, słuchając ciebie, że właściwie to, ta gra jest mocno feministyczna. Bo tam męskich postaci właściwie takich y, powiedziałbym, y, jak to nazwać, jest kilku jest kilku mężczyzn, ale albo oni są lekko y, niedołężni, <średnić> że się tak że <średnić> <średnić> <średnić> Albo, albo są negatywnymi bohaterami. Znaczy to ona jest właśnie bardzo taka pro progresywna, taka nowoczesna, taka liberalna, nie? że wiesz, taka, taka feministyczna właśnie, wiesz, że jest, jest to takie totalne, wiesz, to, że okład Eloy jest, jest kobietą, to właściwie znaczy to ma oczywiście totalnie sens, ale to, to musiałbym też prawda zwracać, zwrócić, znaczy musiałbym troszeczkę o tej fabule z, z drugiej części, nie czy, czy z końcówki gry powiedzieć, że, yy, dlaczego ona jest kobietą w tym sensie, nie? I, I ta postać, z którą ona jest związana, o tak się wyrażę, no, no też jest kluczową, tak? Tak, I, tak, i, jest i, absolutnie najkłuczniejszą. Tak i, i, i, i no tak, i w całej tej grze jest tak, że to po prostu kobiety e, ratują świat, nie? Tak no tak, tak, tak. I to nie mi absolutnie nawet, przeszkadza. Nawet jak i... patrzysz na te poboczne postaci, We're to power. tak naprawdę tam większość to jest są, są dziewczęta, czy też raczej dziewczyny. Tak. Tak, czy tak, tam tak. tam szefowa, szefowa ochrony, czy ta taka e, szpieg właściwie chyba można by o niej powiedzieć mhm. pod koniec gry, co tak. tam robi akcja z król... No tak. tak. Mhm. Też jest bardzo, bardzo sympatyczna. E, ciekawa. Ciekawe. Zresztą w ogóle cała ta gra, no nie, właśnie pod względem animu, bo o fabule można dużo, dużo się rozwolić, no, ale skoro nie, nakręci, nie kręcimy teraz sporekastu, to tak ciężko się wokół tego e, krążę, no nie więc... Pamiętaj, że na pewno to jest coś interesującego. Nawet jeden z słuchaczy, Łukasz, pytał, czy, czy to jest dobra gra do oglądania dla kogoś z boku. I myślę, że jeśli nie za dużo się robi właśnie o tych takich misji właśnie takich pobocznych typu, typu polowania, typu jak, takich, jakichś takich czysto związanych właśnie z mechaniką tego świata, ale jednak stawia się na te wszystkie takie fabularne elementy, no to to jest bardzo, bardzo widowisko, bardzo filmowa gra. Tam jest dużo, dużo dialogów, dużo filmów, i, i e, ciekawych, ciekawych rzeczy. Zresztą no, no też jest tak, że ona. E, niektóre momenty to wyglądają bardzo podobnie do tego, co na przykład mamy w, w tym nowym Tomb Raiderze, nie? Rise of Tomb Raider I, i, i, e, Czy i Rise of Tomb Raider. Uh -huh. Bardzo mi się uh -huh. podoba. Więc, nie, no, to jest gra na pewno, dla, dla której warto <śmiech> mieć PlayStation 4. Nie wiem, czy warto kupować PlayStation 4. A czy muszę wydaje, że jesteś? Ale na to tą jest fantastyczne dwie... exclusive jeżeli ktoś nie ma PlayStation 4, to już wyszło na tyle dużo ekskluzywów, że warto kupić PlayStation 4. Tak. I bo nawet bo znam... jednak od premiery konsoli już wyszło naprawdę dużo mm -hmm. solidnych gier, w które których warto. Tak, zapytać. tak, tak. Zdecydowanie nawet znam osoby, które zastanawiały się, czy nie kupić sobie PlayStation 4 Pro i 4, telewizora 4K właśnie ze względu na tą grę. Nie wiem, dlatego, że... Ach, powiem Ci, że ja mam teraz problem. Tak? Chciałbym zobaczyć ją w tej wyższej części. Mam problem, dlatego, że kupiłem telewizor. A o. ponieważ kupiłem telewizor, to prawda 4K? jeszcze nie stoi, czekam, tak, 4K i HDR. I o tyle, ile ja do tej pory byłem absolutnie przeciwny PlayStation 4 Pro, tak mhm. kompletnie, w ogóle nie widziałem najmniejszej potrzeby posiadania ani Xbox One S. To, jak to wiem, teraz że ten... mając telewizor, to aż wstyd, jak nie? Tak, wiem, że, że ten moduje. telewizor 4K i wiesz, i HDR, i nastawiony właśnie pod to do mnie leci. No to kurczę, <głos> nagle okazało się, że... No, mi się wydaje, że jednak że kusi, czeka. nie? Że Czekaj, kusi. Chyba. Nie, no jest, jest ta gra właśnie pod, pod względem, właśnie wizualnym, no, no, czymś, czy, co. No, ja bym powiedział, że takie właśnie podobne wyrażenia wywoływał na mnie e, mnie ostatnia część Uncharted, nie, która też no, przepiękne miała krajobrazy tylko była zamkniętą grą, nie, że to nawet jak były te większe przestrzenie, fenomenalne, no to jednak e, e, tu mamy otwarty, w pełni otwarty świat, tak. I, i no, trochę mi brakuje tego wspinania z Zeldy bo, bo to takie skakanie i szukanie jakichś takich, tych aktywnych krawędzi półek, no nie, żeby się gdzieś wspiąć, no to jest, no to jest trochę takie, wiesz, zbyt archaniczne jak dla mnie. Jak mamy taką Zeldę, która wie jak to zrobić, że możesz się wspiąć na wszystko, to tutaj fajnie było, żeby też można było to zastosować, no ale, no trudno, no nie, nie, nie udało się, powiedzmy, nie, nie, nie, nie, nie wprowadzili tego, ale absolutnie, no fenomenalnie wygląda i na pewno, 4K i, i, i PlayStation Pro e, dla tej gry, no, no, jest, jest pewnie tego warte, nie? Kusi, kusi kurczę. Kusi. Zwłaszcza, że jeszcze to wiesz, to PlayStation 4 ma teraz Beast Mode, <głos》> się chyba inaczej nazywa, ale... Boost, chyba tak? A? Tak, tak, boost, boost, ale to wiesz. A, tryb też bestii, nie? nie? I na pewno y, ja i ja, y, y, polecam, znaczy Wildlands polecam jako, jako, jako taką właśnie grę z, y, odskocznie bo, bo nie sądzę, żebym kiedykolwiek miał na tyle czasu i też się zgrał, żeby właśnie pograć sobie z, z innymi ludźmi właśnie, w taki, w taki zgrany, e, e, multiplayer, ale jako taki odskocznia, że raz na jakiś czas chcę jakąś misję sobie wykonać właśnie w tych klimatach, e, tego, tego, tego miejsca właśnie, jako, jako, dodatek do serialu Narcos, który ma już drugi sezon, więc naprawdę. E, on zaraz będzie o trzeci w ogóle? Tak, o. No to, to jest, to jest nieźle, naprawdę, bo ja sobie oglądam ten, ten serial tak, z skoku jestem chyba na szóstym odcinku. No niesamowite się tam rzeczy dzieją. I, i dokładnie to, co sobie myślisz, no nie, że, że tacy ludzie, którzy nie mają absolutnie skrupułów, mogliby zrobić, żeby osiągnąć jakiś cel, to nie dokładnie to robią. To nie jest mrzonka, wiesz, to. to... Naprawdę to gdzieś nie ma. Z, jakieś... z tym narkosem to chyba w ogóle. Jeszcze największy problem jest taki, że on jest bardzo mocno oparty o rzeczywistość. Tak. To... Te rzeczy, które tam są, to są właściwie faktyczne... faktyczne... Większość, większość rzeczy jest... To jest na faktach, nie? Tam oczywiście są pewne rzeczy koloryzowane ze względu na fabuły, żeby to miało jakiś taki, taki lepszy... Żeby to się płynnie oglądało. Wiadomo, życie nie zawsze jest <grystujące> interesujące tak do końca, nawet jeśli są fascynujące rzeczy. Tak tutaj po prostu masz ten... Masz, masz taki autentyczny e, krajobraz walki policji z, z kartelami narkotykowymi czy z kartelami narkotykowymi, nie? I, I jak to wygląda, wiesz, jak są mordowani wiesz, całe, wiesz, sędziowie, policjanci, no nie? Politycy, którzy się nie da przekupić, no nie? I tak dalej, i tak dalej. Wiesz, zupełnie inaczej niż na w kinie amerykańskim, że tam w ogóle się nikt, nikt czego nie boi, no nie, żadnych konsekwencji i tak dalej. Po prostu możesz być gliną, no nie? I walczyć z największymi przestępcami w świata. A godzina tam powiedzmy 19, to idziesz do kochającej żony i dzieci, wiesz, jakby wiesz, jakiejś jakieś bańce, jeżeli której po prostu nic się nie dzieje, jakby jakiegoś żadnego zagrożenia nie było, nie? No, rewelacja, naprawdę. Dlatego właśnie, Mylands to jest, to jest dobra gra, nie jakaś wybitna do takiego właśnie grania, jak dla mnie, z doskoku. Na Horizon oczywiście no, to jest no, tytuł ekskluzywny. Jak ktoś posiada naprawdę PlayStation 4, to, to nie widzę powodu, dla którego miałby nie sięgnąć właśnie po, po, po Horizon. Yeah. no to, Ja w ogóle to, tylko w tyle pójdę, nie wiem co tam jeszcze Piotrze, miałeś okazję pograć sam bo, bo nie, nie rozmawialiśmy eee. ponad dwa tygodnie więc. Czas, czas, no ale właśnie Horizon to jest taka gra, która kurde 35 godzin życiorysu mi wyjęła mm -hmm. to jak się gra w taki tytuł, ciężko znaleźć, znaleźć czas na coś innego mm -hmm. w ogóle w to tak sobie grałeś, myślę w Halo A to już nie rozmawialiśmy o tym? Czy... A nie, może rozmawiać że się nie pamiętam. To, to, to dobra gra, fajna, fajna strategia. <ślesz> no, myślę, że dla ciebie, jako dla no fana Windowsa Halo... No i na, na Xboxa. Powiem cię, że dla ciebie, myślę, że jako dla fana Halo to jest must, must play mhm. wręcz, bo, bo jednak tam ja, który nie jestem z tym uniwersem jakoś zbyt mocno związany, jak oglądałem te niesamowite animacje przez, zrobione przez Blur Studios, to, to czułem, wiesz się mhm. wręcz zafascynowany tym co widzę na ekranie tak. no a dla kogoś kto jest fanem, fanem świata to absolutnie jest to pewnie... czy jestem fanem świata tylko jedyną grą która nie miała Master Chief'a która mi się naprawdę podobała no to był Halo, Halo Reach wszystkie inne Halo bez Master Chief'a no to to było takie trochę me. ale Halo tutaj, Wars ale tutaj, tutaj w ogóle wyobraź sobie że Halo Wars'y są znaczy tak, tak wnioskuję z tego co widziałem kanoniczne, to znaczy sceny, mhm. które się pojawiają w Halo być może znajdą swoje odzwierciedlenie w szóstej części Halo. O, o, o, czyli taki pomost, można powiedzieć, taki tak, spin Tak, taki, bo tam są rzeczy, które rock rock są związane. Nie? Tak, tak. Do, do, do, no to, to, no, ten no, to ten jest... mnie zaciekawiło. Oczywiście muszę znaleźć czas, prawda? na, na, na te, Ale po Andromedzie nie wiem, co tam wychodzi później. Być może właśnie... No, Persona 5 na takie... wychodzi w kwietniu na przykład... Wychodzić... Ja specjalnie nie jestem przekonany do persony, bo ja nigdy żadnej persony nie skończyłem, ja nigdy nie grałem. Niemniej zawsze mnie interesowały właśnie te elementy związane z, z tą częścią taką bardziej serialową, tą anime, nie? E, czy tam, gdyby nie było całego tego motywu z, z, z podziemiami i walką i, i tego wszystkiego, tylko sam, sama taka esencja serialu. I o ile wiem, to chyba jest taki po prostu serial na animowany, nie? Na Netflixie? Albo gdzieśkolwiek. Tak, na... No wychodzi LEGO City Undercover y, też o, na dniach, właśnie. który jest tą grą z Wii U, w którą każdy chciał zagrać, a nigdy nie zagrał, bo nie miał Wii U. może będzie już... jedyny powód, dla którego zatrzymał sobie Switcha. Bo naprawdę <laughs> nie mam co grać teraz. to raz myślę, raz, żeby no go odsprzedać? Ale on chyba, to chyba nie to myśl, on wychodzi no. na Switchu też? LEGO City Undercover? Tak, wychodzi na Switchu i to jest właśnie y, ta ciemna Ciemna sprawa związana ze Switchem. Autentycznie, yy, zastanawiam się, czy nie sprzedać po prostu Switcha. Nie to jestem mówię. biznesmenem, ja nie, nie potrafię tak sprzedawać konsole, że niektórzy kupują konsole, pograni potrafią sprzedać od razu. Ja nawet, yy, no, mając ją tak krótko, no, nie parę tygodni czuję się, yy, no, związany z tym sprzętem i trochę byłoby mi szkoda, ale zeldu już, Zelda już sprzedałem, bo, bo, bo, naprawdę bałem się do tego, że będę wracał co chwilę i coś, coś jeszcze szuka i tak dalej, a a, a sądzę, że jak, nie jakieś 80% gry i tak e, zobaczyłem, no nie, tam wszystko co mogłem odkryć, takiego co mnie interesowało, odkryłem i, i zostały tam jakieś tylko niuanse, no, nie, które są oczywiście interesujące, ale to już wiesz, to już jest coś, co co na przykład mnie, na przykład y, to nie, już mnie interesuje, tak, ale... Mario Kartce ale... Cię nie interesują? No bo nie miałeś ubił, więc nie mogę ci mnie No trakt. właśnie, ale ja, ja nie jestem wielkim fanem tych wszystkich produktów, które są z Wii U, odgrzewane na tym. Ja zostawiłem sobie Switcha też, znaczy zostawiam, no przecież w sensie jeszcze nawet nie myślałem o tym, żeby totalnie gdzieś go wystawić na jakimś ebayu czy coś takiego, ale pojutrze wychodzi beta test czy jakiś stres test z Platun 2. Więc w to będę chciał na pewno sobie pograć, zobaczyć co, jak, to, jak to wygląda i kto, kto wie, nie? więc jeszcze sprawa nie jest przesądzona, więc jeśli, jeśli mam zostawić Switcha, to proszę w komentarzach wpisujcie miasta i e, będę się starał e, waszych argumentów posłuchać, bo w tym momencie naprawdę, jak ja no, widzę... No nie... ten undercover, tak. Faktycznie to w takim za mało jest nie zagrać na ten. Znaczy za małe... właśnie, właśnie, ja patrzę sobie na, na, na tytuły, które wyjdą do końca maja, no to... Bida. No właśnie. Arms chyba, tak? Nie, nawet tu nie widzę Arms. Arms to nie. chyba czerwiec jakoś? Nie. Skyrim Skyrim pod koniec roku, ale już widzę, wiesz, pudełka yy, z okładką Switchowską yy, w GameStopie, więc yy, próbują cię nakręcić na, ten, na, na, to, na to kupowanie, no ale, ja nie wiem, no, ja nie chcę, nie chcę, żeby to brzmiało, że, że Switch jest złą. konsolą. Switch jest w porządku, to jest świetny, świetny gadżet, ale absolutnie w momencie, kiedy skończyłem Zeldę, to to nie widzę innej gry, oprócz właśnie tego Lego City Undercover, które mógłbym zagrać też na PlayStation 4 czy na Xboxie One, to nie widzę powodu, dla którego miałbym trzymać tą konsolę do momentu, kiedy naprawdę pojawi się więcej interesujących mnie, mnie tytułów, bo, bo jednak odgrzewanie kotletów prawda, z, z, z Wii U też nie jest specjalnie moim marzeniem, jeśli chodzi o, o to, co chciałbym zagrać na Switch. Zobaczymy. No, ale... No, to tak natomiast to jest. Tak, tak w ogóle to yy, odnośnie gier, które w kwietniu wychodzą, to mówię, że jeżeli Persona 5 cię nie interesuje, ale może na przykład zainteresuje cię o czyli duchowy spadkobierca yy, Rare tej tam yy... platformówki. Nie, nie, nawet nawet yy, na ignorant, ale pierwsze słyszę. Yoka, to jest tak, że było sobie studio Rare, które hmm. stworzyło na przykład yy, ojejku, ten miś i a banjo Kazuj. Tak. tak, platformówka 3D. No i y, teraz Rare robi dla Microsoftu tą grę o piratach, z Thieves, natomiast duża część ekipy, która pracowała przy tych najbardziej znanych platformówkach Rare, jak właśnie Banjo-Kazooie, czy jak Conker, y, o tym ziewiórce, mm. czy tam przy, przy czymś jeszcze, odeszło i na Kickstarterze zebrało pieniążki i w kwietniu wychodzi gra, która się nazywa Yooka-Laylee która jest właśnie kolorowym platformerem 3D z dwójką bardzo ładnie animowanych i charakterystycznych bohaterów. No i oni mówią, że to będzie prawdziwy duchowy spodkobierca tych właśnie gier platformówek 3D, których właśnie teraz nie ma w ogóle. Mhm. I wygląda całkiem kolorowo. Wychodzi również w kwietniu może ciebie zainteresuje Sniper Ghost Warrior 3. Czy znaczy ja w ogóle nie grałem ani w pierwszą część, ani w drugą <grym> część, ani więc... <grym> no, no to może znaczy, ja, ja, trzecia. Trzecia, ja, słuchaj, w takim... Nie. Widziałem jakieś fragmenty Syberia. to już Syberia bardziej, tylko ja szczerze mówiąc to, to, to była taka gra, o której zawsze lubiłem słuchać, zawsze mi się ta główna bohaterka chyba Kate się nazywa podobała, jako, jako mm -hmm. taka wirtualna persona, no nie? Ale też nigdy nie byłem jakimś wielkim wielkim fanem, no nie? Jak tej, tej serii, więc by jeśli, jeśli mają wychodzić tytuły rzeczywiście takie, które które nie są jakimś bombastyczne dla mnie, no nie? To nawet, nawet się cieszę, bo przyda mi się trochę oddechu, prawda? Bo mm -hmm. naprawdę to były... Y mocno intensywne e, ostatnie tygodnie i, i wiesz, to sprawiło, że w ogóle ten sezon, który zawsze był taki, znaczy on nie jest ogórkowo, ogórkowo to, to się jeszcze zbliża, nie, ale ten sezon, który był jednak spokojny, przestał być taki. I znowu ja mamy więcej gier roku, niż, niż czas. W zeszłym roku, w tym okresie czasu, wyszedł tak naprawdę prawie tylko Division z mhm. takich większych rzeczy. Nie? No, no y, a propos jeszcze może ten remaster Bulletstorm'a. To już zupełnie, nie? nie. Bulletstorm to jest zamknięte To jest też najbardziej niepotrzebny remaster, jaki w ogóle powstaje. Mm -hmm, mm -hmm. No to sobie jeszcze dwa strzały spróbuję, może mi się uda. Pierwszy to jest remastered y, wersja Full Throttle, czy tam, jakkolwiek mm -hmm. inaczej to się wymawia, czyli tej przygodówki Lucas Artsa, tak y, która wychodzi w połowie świetnie mniej więcej, z pamięci osiemnasty 18, mm -hmm. Jeśli się nie mylę, na PC i na PlayStation 4. No i drugi strzał, czyli Warhammer 40 tysięcy, Down of War 3. Dawn of War 3 to już bardziej, bo, oh, bo Full Tratel jest, jest fantastyczna gra, tylko e, e, boję się, że ona by nie, nawet w nowej oprawie, że ona by nie przetrwała próby czasu, bo ona nie jest tak rozbudowana jak na przykład, nie wiem, Day of Tentacle. E, jako przygodówka. Mi się wydaje, że ona jest bardzo prosta. Tam prawdopodobnie jeśli wiesz, co robisz i, i, i robisz to w miarę jakoś czasami, to mi się wydaje, że chyba w godzinę możesz przejść, tam w półtorej, nie? Więc... Na znaczy, w grzech przywodowych to nigdy się tak nie liczy, nie? Bo to zależy, jak szybko ci idzie rozwiązywanie tych zagadek, które są w tego typu produkcja, ale, ale Full Throttle jest, no, no jest 7 gr. Jeśli ktoś nigdy nie gra w ogóle w Full Throttle, nie ma zupełnie pojęcia, że istniała taka gra kiedyś, to, to ten remaster jest na pewno warty, warty uwagi. No ale do Now 3, no to czekam, ale, ale też nie, nie, nie, nie wiadomo, nie spojrzałem się niczego po prostu. Na pewno, na pewno zobaczę. No, teraz jest tak, że odkąd Games Workshop e, zmienił politykę, jeśli chodzi o. MDMA e, na gier. potęgę po tak, prostu wszędzie. To, to, to te licencje są po prostu gdzieś porozrzucane po różnych deweloperach i różne rzeczy z tego wychodzą. Oczywiście Dawn of War 3, to, e, of War, to, to była e, no, marka taka dosyć, e, dosyć istotna z górnej półki. I mi się druga część podobała, chociaż ona była zupełnie czymś innym niż na przykład pierwsza część. I ja w ogóle mam jakąś, jakieś wydanie kolekcjonerskie, zbiorcze pierwszej części, właśnie pierwszego Don't War ze wszystkimi dodatkami, a tego naprawdę było sporo. Więc yy, yy, ja jestem ciekawy, czy na przykład Don't War czy to będzie powrót do korzeni, czy rozbudowa tego, co było w dwójce. I to jest interesujące. Zresztą, kwestia z RTS-ami jest taka, że RTS -y został wyparty całkowicie przez moby i na takie, takie gry, gdzie, gdzie jednak. No nie wiem, no nawet StarCraft, prawda, to totalnie zszedł w, wiesz, do, do takiego tak wcienia, nie? I takimi kluczowymi grami, które, które, o których się mówi, to jest, prawda, League of Legends i, i, i Counter-Strike, nie? Nieśmiertelny. Nie A wiesz, jaki jest tytuł dla mnie w kwietniu, na który czekam najbardziej? Mm, nie mam pojęcia. No, zaskoczycie, być może. Mm -hmm. I dlatego, że jest to Regalia of Men and Monarchs. Czyli he, na pewno teraz nie masz pojęcia. Natomiast Coś kiedy każe, powiem... Że to nie jest polski gra? od RPG. Tak, to jest polski od RPG. Od Art Artifex Mundi? Nie, od nie? Pixelated Milk. To jest gra, która jest wydawana przez y, Klabatera. I to A, jest tak, tak, tak. Klabater, polski, tak, plus polski od RPG, nie? Ja grałem w preview tego. Nie wiem jak to się stało, ale nagle znikło mi 6 godzin. A, bo ja, ja widziałem <laughs> chyba jakiś fragment i, i, i, i parę plakatów właśnie na, na ostatnim Pixel Na Pixel Heaven, tak. Oni tam byli tak. rozstawieni w rogu i klabater też właśnie promował jako jedną z kilku gier, które wydaje. I ja potem co widziałem w preview absolutnie tak, jak najbardziej. Nie, no jest, jest par takich, takich gier, które, o których się właśnie nie słyszę, jak też warto, warto na nie zwrócić uwagę, tylko też czas, czas, czas, czas. i. i przyznam, no, na przykład że na przez... dniach Wychodzi gra, która się nazywa Snake Pass i to jest platformówka 3D, gdzie być może widziałeś z Wiestuny, gdzie jest taki wyjątkowo kolorowy wąż. To jest prawie, że jak gra w węża, tylko że ona jest w pełnym 3D i ten wąż jest taki animowanie, animowany ładnie i to jest gra, która... Ta, no bo ten wąż rusza się jak wąż, czyli się wije na lewo, mhm. na prawo, się może owijać i cały myk polega na tym, że właśnie wykorzystując tą jego charakterystyczny sposób poruszania się musisz rozwiązywać jakieś tam zagadki środowiskowe czy tam platformówkowe, mhm. i to jest gra, którą ja myślałem, że to jest jakieś takie po prostu jedno z miliona indii, które wychodzi, ale to jest tytuł, który robi studio Sumo, które zrobiło trzecią część Little Big Planet Aha. na PlayStation 4. I dlatego zacząłem się tym bardziej interesować, bo on jak, jakbyś zobaczył, jak wygląda ten Snake Pass, on jest cholernie ładny. Jest kolorowy, radosny i przyjemny. Oczywiście może się okazać, że niestety ten styl gry jest zbyt trudny, albo jakoś irytujący, bo, bo to w takich grach nigdy nie wiadomo. Ale mówię, to, to też jest gdzieś tam w moim zasięgu mm -hmm. radarów moich jako, jako coś, co wygląda interesująco. Właśnie to jest ten problem, że oprócz dużych gier, które cały czas ostatnio wychodzą tych wszystkich właśnie AA, a, bo na przykład w ogóle pominaliśmy y, zarówno w graniu, jak i w zainteresowaniu na przykład Nira Automate, która zbiera jakieś fenomenalne recenzje i którą ludzie się zachwycają i w ogóle czytałem jakieś teksty, że trzy razy trzeba ją przejść co najmniej, żeby odkryć w ogóle co tam o, się działo i tak dalej, czyli kolejne wiesz 80 godzin do wtopienia. Na Metacriticu oni w ogóle mają jakieś tam chyba 90 punktów czy coś w stylu. Znaczy ja na pewno po Nir Automate sięgnę, ale, ale nie teraz. I to, że ta gra jest też na, y, na PC, nie tylko na, na PlayStation, no dla mnie jest akurat o tyle kluczowe, że poczekam sobie, jak będzie jakaś Steamowa wyprzedaż y, letnia, czy nie i, i wtedy na pewno y, po, po nią sięgnę. Zresztą, wiesz, no nie, nie sięgnąłem po niocha, ale to, o, właśnie, ale to, to, to, to znaczy, już rozmawialiśmy o tym, że po prostu ta, ta na cebulkę fryzera mi że to chyba nie ma absolutnie znaczenia żadnego, bo w grze możesz sobie chyba te włosy układać w jakiś sposób. Chcesz, ale, no nie wiem, no jest, jest problem taki, że nie dość, że tych dużych gier jest tak, e, tak dużo, to jeszcze one tak sporo czasu zajmują. No przecież naprawdę, no, Zelda tyle czasu. Horizon to też nie jest krótka gra. To nie jest gra na 10 godzin, czy tam na, na, na 5, nie? No, tylko to jest, to jest gra, która i, i może być na 30, na 40. Nie? Mass Effect wychodzi, który według różnych informacji, prawda, to jest, to jest gra tam na minimum powiedzmy 40-50 godzin, nie? To zależy jak grasz, nie? Ile, ile... Jak się angażujesz, co robisz? Więc jak w to jeszcze wcisnąć, prawda, jakieś mniejsze gry? Kiedy tak naprawdę, wiesz, kończysz jedną dużą grę i zaczyna się druga. W ogóle inne rzeczy musisz porzucić. Ja, ja postanowiłem, że teraz od, muszę odetchnąć, prawda, i, i wyjść z tego takiego trybu grania non-stop te tytuły, że... I, i nie wiem, coś obejrzeć, jakiś film, przeczytać jakąś książkę, bo naprawdę przez ostatni miesiąc czy dwa nie przeczytałem żadnej książki. Nie liczę, prawda, jakichś tam audiobooków, których słuchałem, bo, bo to też jest prawda, wiesz, fajna sprawa, bo bo wtedy czy w samochodzie, czy, czy podczas, nie wiem, jakiegoś spaceru i tak dalej, to mogę sobie, powiedzmy, w cudzysłowie, czytać książkę, ale tak, żeby po prostu siąść, będąc w domu na fotelu, otworzyć książkę, to dopiero teraz tak naprawdę po, po przejści właśnie i Zelda, i Horizon, wiesz, to dopiero to zrobiłem, no nie? I, i, i wiesz, jak w ogóle to wszystko w, tak naprawdę w, nie wiem, musiałbyś prawdopodobnie mieć dużo pieniędzy i dużo wolnego czasu nie pracować hmm. żeby na to na, całkowicie y, móc poświęcić się wszystkim swoim pasjom tak. zresztą wiesz, ja dopiero nadrobiłem y, chyba, nie wiem, tydzień temu czy dwa tygodnie Hardcore Henry film, który o, mnie absolutnie zaskoczył y, y, wiesz, fabularnie bo ja byłem przekonany, że to będzie coś, co to może być bardzo męczące. No, wiesz, to, to, to cały film jest z perspektywy pierwszej osoby. Kiedy ten bohater mruk, ten Henry, prawda, jest takim mega killerem, i mówię, no ta akcja po prostu, wiesz, ta adrenalina, która się sączy z tego kanu, że ona po prostu w pewnym momencie jest, jest tak duża, no, nie, że, że, że może eksplodować. Nie, no, to się świetnie ogląda i dopiero teraz nadrobiłem tyle lat, no czy tam nie wiem, ile lat, ile minęło czasu od premiery może rok, może dwa, yy, dopiero teraz mogłem zobaczyć. Nie? Więc zresztą E, cały czas rozbudowuję moją kolekcję e, filmów na Blu-rayu i niedawno trafiłem na, na Egzorcystę, wiesz, takie wydanie e, specjalnych, bo takie reżyserowskie, o ile się mylę na, na 40-lecie w ogóle, zresztą znaczy, no, ten film teraz to już kończy chyba 44 lata, nie? ale, ale no, jest nadal rewelacyjny. Obejrzałem sobie King Konga, tego z y, Peter Jacksona z 2005 roku, bo teraz no, w to jest, jest... To samo uniwersum, co Martwica Mózgu? No właśnie tak tak słyszałem, chociaż o tyle to jest ciekawe, że ja kupiłem sobie takie wydanie tak zwane Ultimate tego, tego King Konga, gdzie jest naprawdę tona, tona, chyba tam jest ze 13 godzin albo mniej więcej jakichś dodatków, jakichś filmów dokumentalnych, dzienników z, z produkcji. No naprawdę wiele interesujących rzeczy można się dowiedzieć. I to, co mi najbardziej zaskoczyło, ja, ja wcześniej po prostu nie, nie zwróciłem na to uwagi. Też nie, nie przynajmniej że nie byłem wielkim fanem King Konga jako, jako takiej postaci, żeby się interesować Prawda, tym, co było kiedyś. Zawsze lubiłem ten, ten film z 1976 roku z Jessica Lang, ale on był określany jako taki średni, wiesz, z, nie najlepszy, ale mi się bardzo podobał, być może że, przez to, że byłem młody, jak to oglądałem i, i robi na, na mnie ogromne wrażenie. Ale ten film to jest tak, tak naprawdę e, remake oryginalnego King Konga z 1933 roku i nawiązań, tylko że widzisz, no te nawiązań, jak ktoś, ktoś, nie wiem, oglądałby jeden po drugim, to może by od razu wyłapał, ale tam jest taki specjalny film dokumentalny i jak Peter Jackson po prostu mówi, no nie, jak na przykład ten element jest wiesz, nawiązaniem, ten element jest nawiązaniem, te rekwizyty były w oryginalnym filmie, my wykorzystaliśmy je, wiesz, bo on po prostu tak był zafascynowany kim że on w ogóle niektóre rekwizyty właśnie odkupił, prawda, jakieś aukcji kolekcjonerskich i tak dalej i nawet je umieścił w tym filmie, więc Fenomenalnie się ogląda wiesz, tego King Konga, i jeszcze później, jak oglądasz, czy, czy, czy z komentarzem reżysera, czy na przykład te, te, te, te dzienniki z, z Planu. No, fenomenalna sprawa. I ja później nawet sobie obejrzałem tego starego Kinga z 1933 roku i przytam, że byłem pod że takie niesamowite efekty specjalne były wtedy. Wiesz, bo to jest film, gdzie masz, prawda, tą, tą, tą, tą wyspę czaszek, nie, te dinozaury, z którymi oni walczą. No, nie, wiesz, tego, tego Konga, którego muszą, prawda, schwytać. Rewelacja, naprawdę. I chciałbym po prostu mieć czas, mi starczyło go na i oglądanie tych fantastycznych filmów, e, oglądanie, czytanie książek i też seriali, bo naprawdę e, ja, ja też tego narkosa tak oglądam właśnie z doskoku, nie? Nie mam czasu, żeby zrobić na przykład, żeby i na przykład, nie przestały się cały obejrzeć wszystkie odcinki, nie? Taki, tak jak to się mówi, binge watching, tak to się nazywa? Sobie zrobić. To się tak, tak, tak. Ja zawsze zastanawiam, czy mamy jakiś polski, polski odpowiednik. Oglądanie ciurkiem, czy tam maraton. O, ciurkiem, maratonowe. tak. Dokładnie. że Właśnie tak ciurkiem sobie obejrzeć wszystkie, no niestety. A coraz więcej jest ciekawych seriali i coraz mniej czasu człowiek ma tak naprawdę. Więc no, to ja jest jestem za tym, żeby gry AAA były krótsze. Żeby gry AAA były krótsze. E, I jednak chyba jestem za tym, żeby, żeby maksymalnie 10 godzin miały gry. Nie wiem, A czy wiesz, to jest A wiesz, jakiego dobre, w czy czy klasyka miały. czytam? <laughs> po prostu odkrywam. Tak? Generalnie witamy w roku chyba, nie wiem, jakimś dwutysięcznym. Mhm. Bo czytam córce do snu codziennie Harry Pottera, Harry Potter i kamień filozoficzny. A ja nigdy nie czytałem żadnego Harry Pottera. Ale film Więc... oglądałeś, nie? Czy... nie? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja, ja, ja, Oglądałem jeden nowy. film przypadkiem w kinie i to wiesz chyba jakiś trzeci, i tak nie do końca w ogóle nic nie pamiętam. Mhm. Więc teraz odkrywam ten świat i absolutnie jestem zafascynowany. Nie no, bo to jest, jest bardzo dobra jest, książka. Tak, tak. Swoją drogą to stałem się posiadaczem przypadkiem abonentu HBO GO e, i cały o. czas nie jestem w stanie pojąć jakim, jak w ogóle to jest możliwe, że ta aplikacja, czy nie aplikacja, nawet nie ma aplikacji na żadnym urządzeniu. tylko jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach coś może być zrobione tak potwornie, topornie. A, myślałem, że znaczy, będziesz jest... zachwalał content, <śmiech> tak brak... content spoko, no wiesz, obejrzałem dzięki temu ant Biorzynkę. i chcę na Powoli ten sposób. się własnym. zwraca pakiet. Tak. Nie, no, no jest, własnym, jest topornie, tak? że w ogóle jak, jak się przyzwyczajasz do Netflixa, to, to, to naprawdę nie wiem, nawet Amazon Prime, który jest najbliżej Netflixowi, no nie jest dosyć, dosyć toporny, a już nie mówię o jakichś Flixterach, bo jak mam parę takich dodatkowych usług, gdzie na przykład masz, bo czasami jest tak, że kupujesz film na Blu-ray i dostajesz taki kod na Ultra Violet, jak się to nazywa, czyli na wersję cyfrową. Mhm. Jest, taka, jest taka chyba strona, która też to agreguje, jakiś fli flickster video. I po prostu tam strażnie wygląda. Wiesz, to samo to, że nie, nie ma y, y, kontynuowania oglądania filmu od tego momentu, w którym skończyłeś, nie? To, że y, nie ma jakiejś dedykowanej aplikacji, na przykład na konsoli do tego. Więc jest jakby mnóstwo, mnóstwo rzeczy, do których po prostu <laughs> nie wiem, że można się przyczepić, ale z którymi po prostu... Y, y, co mają do nadrobienia, prawda, twórcy tych aplikacji w stosunku na przykład do tego, co jest w Netflixie. I dlatego Netflix jest numero uno, nie? Więc ten, ale na pewno na i jest dużo ciekawych rzeczy, nie wiem, jest to chyba serial Pustkowie. Wiesz, ta ja obejrzeć pozostawiony drugi sezon. Właśnie, ten serial, ten kontrowersyjny serial. jestem ciekawy, w ogóle, ja myślałem, że w ogóle nigdy nie zrobią kontynuacji, a tu proszę, drugi sezon. Powiem ci, że ja pozdrawiam, pozdrawiam Tomka Kapieniaka, korzystając z tej okazji, który kilkukrotnie już przekonywał mnie, że drugi sezon Pozostawionych to jest w jego opinii jeden z najlepszych serialki, on w życiu oglądał. stawiał je wręcz na równi z Breaking Bad i, i tam podobnym, czy tam, jeżeli może nie tyle na równi, to tak troszeczkę niżej. Mhm. Więc powiem ci, że ja nie miałem zamiaru tego oglądać, ale kilka razy już słyszałem wrażaną przez niego tą, tą opinię i kurde, coraz bardziej zaczynam się zastanawiać, że może, może... A to jeśli chodzi o tylko... to, czy to jest ten, to aktualnie w kwietniu ruszy trzeci sezon, Aha. więc ten serial nie został porzucony. Ale to, to jest o tyle ciekawe, że, że być może oni się yy, pokuszą o wyjaśnienie rzeczy, które, które nigdy nie zostały wyjaśnione w książce. Bo był taki moment, ale ile to już lat minęło, prawda Piotrze, Ci gorąco żeśmy dyskutowali o tak, tym serialu. Tak, po, po każdym odcinku dyskutowaliśmy, bo on tak. był... Pamiętam, I, pamiętam absolutnie. I, I ja przyznam, że, że jakoś tak ostatecznie no nie, chętnie do tego, do tego, do tego serialu e, wrócę teraz. Jak tylko będę miał jakąś okazję, żeby, żeby to zobaczyć. Prawdopodobnie nie będzie to w najbliższym czasie, ale, hmm. ale sam fakt, że, że jednak coś się dzieje, to zachęca mnie do tego, żeby jednak wrócić i, i zobaczyć. No ale tak jak się mówi, fajnie byłoby mieć dużo czasu na to wszystko, ale, ale no, jest jak To nie. jest właśnie to, się stało właśnie chyba najbardziej deficytowym towarem w naszych czasach to wszystko też oczywiście kosztuje, ale jednak te koszty można jakoś rozkładać, można polować na gry na promocjach, można tak. myśleć, wiesz, o jakichś tam oszczędnościach, kupki wstydu i tak dalej, a jednak czasu nie jesteśmy w stanie wygenerować więcej. Takim, powiedzmy, optymistycznym akcentem, że chcielibyśmy mieć więcej wolnego czasu, na no to wszystko dobrego. Pozwolę sobie tutaj zakończyć naszą rozmowę. Było bardzo, bardzo sympatycznie. Dziękuję ci serdecznie, Piotrze. Ja również dziękuję, jak zawsze. Cała przyjemność po mojej stronie. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, aby czytać, słuchać, codzienniki Piotrka i kultywatory. Tak, kultywator się... Jaki i... będzie temat? Możemy chyba w nie wiem, kiedy, nie wiem, kiedy się pojawi odcinek, czy być może odcinek pojawi się już po premierze kultywatora, ale nie. A. Generalnie trochę sobie ponarzekam. Właściwie to trochę jest to zbieżne z tym, o czym mówiliśmy w, w tym dzisiaj, bo e, mówiłem o kląsce rodzaju, która nastąpiła hmm. na początku tego roku, gdzie pojawiło się za dużo dobrych gier, na które nie mamy czasu i i zadałem jedno refleksyjne pytanie do oglądaczy. O, Takie więc... wiesz, bardzo. <śmiech> więc warto, <śmiech> warto obejrzeć e, kult... nowy odcinek kultywatora e, w każdy piątek, oprócz ostatniego, gdzie chyba się nie pojawił ostatni kultywator. Tak, nie pojawił bo się choroba. Właśnie... Chorobę, niestety. Warto w tym w takim razie bardziej czekać na się na, na, na piątkowy odcinek. E, pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na stronie www.fantasmagieria.net ale jeśli chodzi o komentowanie, to, to rozumiem, że lepiej może na Facebooku i tak dalej, bo coś jest nie, nie tak ze strony, że dłuższe komentarze, ale takie naprawdę długie i tak, przynajmniej w dwóch przypadkach się kazało, że, że się nie pojawiałem na stronie. I no nawet proszę. nie pojawiają się w tym, więc te informacje oczywiście opóźnieniem do mnie dotarły i, i nawet zastanawiałem się, czy nie wyłączyć komentarzy totalnie na, na stronie www, ale, ale no, powiedzmy zostawiłem to tak jak, tak jak jest. Lojalnie ostrzegam. No, jest mnóstwo miejsc teraz gdzie można komentować, ale yy, prawda, najlepszym miejscem oczywiście jest grupa Fantasmagieria na, na Facebooku, więc yy, tam, tam zapraszam. I pamiętajcie, żeby wspierać Damiana na PayPalu? Bardzo dziękuję za, za wszelkie wsparcie i właśnie dlatego chciałem w tym odcinku podziękować Łukaszowi, Arkowi, yy, drugiemu Łukaszowi i Pawłowi. Bardzo doceniam wszelką, wszelką, pomoc. Nie przedłużając, jeszcze raz dziękuję Ci, Piotrze, dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom i do usłyszenia za tydzień. Hej. Pa, pa!